Witam Fantazmagieria, podcast o filmach z Bollywood i nie tylko. Ja nazywam się Damian Polaka dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, jaka Kuldan. Dzień dobry, wieczór wszystkim. Witam Cię serdecznie, Piotrze. Ten dzień. Ten tak. piękny dzień. Ja nie wiem, jak mam u Ciebie pod palmami na tym wspaniałym północno-wschodnim... środkowo zachodnim rejonie Polski. Tak, gdzieś tam... Miałeś, masz taką wspaniałą pogodę, że aż chciałeś się pochwalić? Niesamowite. No, no, ja dzisiaj już chodziłem bez kurtki, czy też narzuty, bluzy, albo jakiegokolwiek odzienia zewnętrznego. Więc. Bez znaczy, skóry no, chodziłeś, w tym sensie, no. że nie, nie miałeś takiej narzuty ze świeżo wygarbowanej skóry z niedźwiedzia? jest Bez tego stapczana, co się ściąga Teraz to prawdopodobnie... A, widzisz, nie, nie ma, zapomnieliśmy o reklamie. Yy, czy Nie wiem, czy wiesz, Piotrze, ale 7 kwietnia premiere HBO miał pierwszy odcinek czwartej serii Gry o Tron. Właśnie też zauważyłeś, że właśnie wszędzie, ale absolutnie wszędzie w internecie można było się natknąć na reklamę tego i to zarówno na jakichś blogach takich totalnie Nie wiem czy widziałeś w reklamy? pyta chodziła... Tak, pyta, ale nie tylko pyta. Był też Raczkowski chyba, był też tam... generalnie kilka komisów, które ja że to się nazywa pisane na szybko czy jakoś tak. Generalnie dużo różnych rzeczy wszędzie widziałem a 7 kwietnia nowy odcinek sezonu. Ja kiedyś znalazłem taką fantastyczną e, Wikipedię, poświęconą właśnie pieśni tam Lodu i Ognia, czy, czy tam jak to się tam ładnie nazywa, e, czyli tego po prostu tej, tych, tych wszystkich tomiszczów i tam każdy z rozdziałów był raz, że streszczony, a dwa, że zhiperlinkowany, czyli jak na przykład ten jakiś zakapturzony człowiek, który tu się pojawia, ten błędny rycerz, to tak naprawdę jest ten i ten. I wiesz, i nagle z tym to nabiera takiego e, kolorytu, Czyli pomyślałeś, jak bardzo brakowało to, by jak jak czytać lalkę w liceum? Znaczy, ja lalkę czytałem po nosach. Chyba przyskiwałem <głos> tylko te opisy wojenne, jakieś takie nudne rzeczy, ale ja. T... lalka to jest moja ulubiona elektra szkolna. Z tamtego okresu no, to, jest, to jest książka. Bo no to jest pasjonująca powieść. No. Plus napisał nie. arcydzieło. Oczywiście ono było w odcinkach, więc to jest taki. Znaczy, pisany w odcinkach, bo to był serial gazetowy. Można powiedzieć, taki klan. Albo nie, no, bardziej ja telenowe. zależało, żeby to było jak najdłuższe, bo on dostawał od literek dokładnie no no, ale... Lalka to jest jedna się... książka z liceum, której ja nie przeczytałem przeczytałem wszystko, a Lalki nie byłem w stanie przebywać przez pierwszy tom przez drugi tom już nie i to tak trochę nazło mojej nauczycielce polskiego, która mówiła, że Lalka to jest jedyna lektura, którą trzeba przeczytać, Piotrze, jeżeli chce się zdać maturę on mówiła, Piotrze, ty jesteś humanistą ty jesteś taki mądry odczytany i nie chcesz Lalki? no właśnie, właśnie, jakoś maturę piątkowo, a Lalki nie przeczytałem, więc od zawsze była we mnie ta nić buntownika przeciwko regułom. No, ja ostatnio przeczytałem, w takim razie odwrócimy trochę, kącik kulturalny na, na, na początku. Ja przeczytałem y, wszystkie tomy właśnie. Dosyć niedawno, chyba tydzień czy dwa tygodnie temu, ostatni, czwarty tom domknąłem Pana Lodowego Ogrodu. No i muszę przyznać, że Grzędowicz jest właściwie no, jednym z najlepszych. Y, albo najjednym, znaczy jednym z najlepszych. No. Tą powieścią po prostu w moim rankingu na sam szczyt polskiej listy pisarzy fantazy się właśnie, i fantazy science fiction można powiedzieć, tak science fiction się znalazł. Nie wiem, czy w ogóle kojarzysz tam. E, powieść, tamty. bo to jest powieść w czterech częściach. Powieść w odcinkach. Tak, w czterech wielkich odcinkach. To jest fascynująca książka w ogóle, wiesz, głównym bohaterem jest Wuko Drakinen, e, który, który zostaje zasłany na planetę, która właściwie przypomina taki trochę nie jeśli miałbyś porównywać to do do takich standardów ziemskich, tak, do jakiejś epoki czy jakiejś ery, czy tam, co tam się tam, na co się tam mierzy te wszystkie okresy. Generalnie to średniowiecze oczywiście oprócz tego, że tam rzeczywiście ta technologia jest trochę do tyłu i tam zwyczaje właśnie są rzeczy takie, że prawo pięści, prawo tego, tamtego, no to jeszcze jest magia. Tylko, że to wszystko ma jakby swój klimat, wiesz, nie ma po prostu tak, że to jest mag, tylko to jest pieśniarz są bogowie, wzorowani właśnie na wierzeniach wikingów, myślę, tak miałbym to odnieść jakoś tak uporne do czegoś, no ale w każdym razie to jest taka, coś na przełomie fantazji i science fiction. On zostaje zesłany na tą planetę, prawda, ma nowoczesny szczep w mózgu zwany cyfralem, który sprawia, że on jest po prostu nad człowiekiem, może aktywować jakieś nie, nie wiem, termowizje, jakieś nekrowizje, nie wiem, noctowizje, przepraszam, przyspieszać, zwalniać czas, bo po prostu refleks mu się tak, tak poprawia dzięki adrenalinie, która jest strzykiwana gdzieś tam, dzięki cyfralowi, że no to jest naprawdę fascynująca yy, książka, nie taka przygotowana. Ale to brzmi tak yy, z, z takiego strasznie krótkiego opisu, to bardzo mi przypomina Trudno być Bogiem, strugackich braci. No, szczerze mówiąc, yy, tutaj przyznam się, coming out, nie czytałem a tak tam historię, tam historie z XXI wieku, którzy oczywiście żyją w państwie totalitarnym. E, odnajdują, ja bardzo dawno temu czytam więc tak troszkę z pamięci, odnajdują planetę, która żyje w czymś na zasadzie ziemskiego średniowiecza. Mhm. Więc biorą tam tych kilku swoich naukowców, mhm. wysyłają ich do tego średniowiecza na tamtej planecie i obsadzają ich tam w roli takich szlachciców. Jakby. Aha, aha. I oni mają jako ci szlachcice doprowadzić do tego, żeby ci ludzie żyjący w średniowieczu odnaleźli ideały y, odpowiedniej ideologii w sobie. I oni mają doprowadzić tak jakby do rewolucji kulturalnej, ale przez to, że oni są przysłani z przyszłości, to mhm. mają na przykład, znają jakąś tajną sztukę walki, dzięki czemu nikt nie jest w stanie ich pokonać na miecze czy na szable. Mhm. Powiem że w tym jest momencie... Jed jeden z nich yy, yy, tak bardzo mu się... Znaczy, ciężko będzie że spodobał osiadł generalnie w tym życiu i bardziej czuje się tym szlachcicem na, na włościach, aniżeli pamięta o swojej misji. To powiem Ci, że teraz mnie zatkało, bo yy, generalnie motyw jest bardzo podobny, tylko że książka zaczyna się w momencie, kiedy jakby... Bo po odkryciu tej planety rzeczywiście yy, zauważono pewne rzeczy które postanowiono zbadać, tak? ale też przy zachowaniu e, maksymy st ze Star Treka, że nie ingerujesz w, w cywilizację. Generalnie to zawsze to było takie obserwowanie gdzieś tam z daleka, z, z ukrycia. I tu jest właśnie bardzo podobny motyw. I jak raz opisaliśmy tę książkę, no to jest wiele podobieństw, bo też masz wysłanych naukowców, którzy mają zbadać. Taka ekspedycja, która ma zbadać właśnie tę planetę, ma zbadać, o co z tą magią, i, i jak to wygląda, Dlaczego na przykład urządzenia elektryczne czy elektroniczne nie działają, co się z nimi dzieje, co powoduje, że, że tak wszystko jest po prostu zupełnie inne. No i y, ślad po tej ekspedycji, nasz kontakt z tą ekspedycją się urywa. No i wysła, zostaje wysłana grupa radunkowa, też y, jakoś tak ni, nic z tego nie wynika. No i oficjalnie y, sprawa zostaje zamknięta, a nieoficjalnie y, wysyłają właśnie tego, tego y, agenta specjalnego Drakinena, żeby zinfiltrował, odnalazł tych naukowców i ich sprowadził um, tam do punktu i żeby opuścili tę planetę. Yy, no i w międzyczasie dowiaduje się, że oni rzeczywiście też tak jakby po tym jak odkryli kontrolę nad tą magią, tak w, w dużym uproszczeniu powiem, to też zaczęli wprowadzać jakby swoje pomysły w życie. Jedna z najlepszych książek fantazyjnych no, z nutką science fiction, jakie, jakie czytałem od długiego czasu. No, Grzędowicz jednak ma fenomenalne pióro i e, no, polecam. Nie, trochę tam, czyli no, nie... re, re, reasumując troszeczkę koncik kulturalny, ty polecasz Grzędowicza, a ja polecam Tak Trudno Być Bogiem. Czy też Trudno Być Bogiem, już nie pamiętam mhm. braci strugackich. No. E, ale w takim razie wrócimy do tego, co miało być najważniejszym, miał punktem kulminacyjnym, czyli Kącik Bollywood. E, Piotrze. Ja wiem, że Ty wiesz, że ja jestem miłośnikiem, ja wiem, że Ty jesteś miłośnikiem kina indyjskiego i ostatnio dokonałem kolejnego odkrycia, znaczy właściwie dwóch odkryć, ale pierwszy, yy, pierwsze odkrycie jest yy, dosyć prozaiczne, yy, oglądałeś Duma, oglądajesz oh, Dona. pierwszą część, się. drugą część, fantastyczne kino, takie po prostu yy, z humorem, ale na poważnie, jeśli można tak powiedzieć kino akcji z absurdalnymi efektami, w ogóle z rzeczami, pomysłami. No i znalazłem coś, co wcześniej ominąłem, bo wydawało mi się, że będzie mało ciekawe i to jest film Race oraz druga część Race 2. I jak przeczytałem po raz pierwszy opis, to wydawało mi się, że to będzie coś nudnego, bo tam opis jest totalnie mylący, bo niby akcja ma się dziać w środowisku Yy, ja zganę wyścig... buchmacherów i wyścigów konnych. tak A. że tak. Ja, ja mówię, no nie, no, wyścigi konne to nie jest moja broszka, to, to nie jest moja para kaloszy, to nie jest moja bułka z masłem, czy jak tam się mówi, filżanka herbaty i tak dalej. To nie jest twoja świątkowa. Więc chyba sobie tak na długi, długi okres czasu odpuściłem. Później okazało się, że y, szukałem informacji o jednym aktorze y, z Bollywoodu i okazało się, że on tam grał w tym filmie. Więc, no, mimo wszystko, może moich niechęci, postanowiłem to obejrzeć. Szczególnie, że mimo, że tam jest o tych koniach i tak dalej, te jednak na okładkach, na plakatach są samochody. Są samochody. I e, jak już zaczynasz oglądać, to właściwie ten motyw z koniami to jest e, dosłownie taki wstępik. Wstępik, a reszta to są właśnie intrygi, e, wybuchy, pościgi, jakieś zwroty akcji. Zwrot akcji jest na zwrocie akcji. Po prostu, są niesamowite rzeczy. Oczywiście absurdalne, głupie, no, bo generalnie jest tak, że masz dwóch braci, którzy, którzy są najpierw przedstawieni, to chyba w ogóle chyba dziesięciominutowe intro, takie stylu ten brat jest taki, to lubi, to, tam sport ekstremalny, jest właścicielem tam stadniny, wystawia konie na wyścigach, jest też buchmaherem, no nie, tam to, tamto, to. no nie, a drugi brat to jest pijaczek, tam jakiś y, t, t, zabawiasz taki, y, śmieszek itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej, nie chcę tutaj zazwyczaj, bo tutaj kolejna, kolejna moja tutaj opowieść o tym, co, co, co tych braci łączy, co tych braci dzieli, no to jest to jakby z klutego filmu. I ogląda się to, oczywiście tak jak wszystkie filmy z fantastycznie i pamięci, że <śmiech> druga część jest jeszcze bardziej absurdalna. I jeśli na przykład widzisz takie akcje, że cały wagon zostaje skradziony podczas jazdy pociągu za pomocą <laughs> helikoptera. A czy jest ten pomiędzy, pośrodku? Tak, no bo to jest generalnie Ach, tak, że, no tak, że gdzieś tam w Europie, w ogóle to jest też fantastyczne, że gdzieś tam sobie pociąg jedzie. Lokacja to jest Somewhere in Europe. Wiesz, no to ważne, żebyś wiedział, że w Europie, nie? Bo pierwsza część w ogóle, mimo że Hindusi sobie tam grali pierwsze skrzypce, no akcja toczyła się w Kapsztadzie, nie? W, w południowej Afryce. Co mnie to już się zmieniło, bo ja bym przekonał, że jednak gdzieś to ten Mumbai, a nie, a nie, a nie, a nie to miejsce, no ale... Ale uwagę, że często te filmy dzieją się, te, te które tak lubimy, ten, ten gatunek nazwijmy to, dzieją się na całym świecie. Tak. Bo i Doom, i Doom 2 absolutnie były bardzo multiregionalne, że się tak wyrażę. No właśnie, no, czy w Londynie, czy w Nowym Jorku, no nie z no zresztą grani. też przecież podróżował po świecie. No tak, ja już widziałem w ogóle Doom 3, Jakady jest, moim zdaniem, dużo słabszy od drugiej części, ale to już mniejsza z tym. I tam też akcja nie, nie, nie, toczy się chyba w Nowym Jorku, jeśli się nie mylę. Albo w jakimś innym mieście dużym, amerykańskim. W każdym razie na pewno nie, nie w, w, w Indiach. I, i z, to jest masz w ogóle motywy jak z Ocean Eleven. No, powiedzmy tam jak kasyna, jakieś goście boga, bogacze, do, ludzie bezlitośni, kobiety, femme fatale. No, wszystko, co możesz sobie zamarzyć w takim filmie akcji absurdalnym, masz. I to jest niesamowite, że to zawsze jest dostarczone z taką, z taką miną, na której nie ma po prostu cienia jakby grymasu, że to jest, wiesz, przymierzeniem moka. Nie, to jest, to jest wszystko śmiertelnie poważnie. Wszystko. I za to ja właśnie chodzi. tutaj, ja, ja cały czas nie jestem pewien, bo my to oglądamy jako pastisz czy komedię, ale może to jest w kulturze traktowane na poważnie. Znaczy na pewno tam jest taki element, który jest zawsze komiczny, tylko widzisz, to jest tak, że jak my to oglądamy, to nas śmieszy to, że on, że jak gościu idzie, to oczywiście, wiesz, okulary, jakieś świetnie ubrane, nie, elegancko, złote bransolety, łańcuchy i tak dalej, on zawsze idziecie gdzieś zwolniony z tempie, jest cool, i nas to może bawić, nie? Ale dla, Co? dla odbiorcy ja bardziej... jest takiego to jest mas, mas, naprawdę na poważnie. Dla mnie tutaj bardziej robią wrażenie te sceny, jak na przykład wiesz, w, w drugiej części duma było porwanie klejnotów koronnych y, i on tam jakiś wyciągnął surfing, którym walczył z, z gośćmi, uzbrojonymi w a potem jechał za, na pociąg, za pociągiem, po wydmach pięższystych, też gdzieś w Europie. Mhm. Y, więc dla mnie to, to bardziej działa tak jako element taki. Mi, mi te filmy generalnie wzbudzają skojarzenia z Shots, Nie no, ale, ale hot nie jestem pewien. to jest, no, jest, jest typową parodią, ale, ale równie dobrze mi się ogląda Hotshots, jak, jak te, te, te, nazwijmy to, sensacyjne. Bo ja właśnie nie jestem pewien, czy z założeń to są komedie. Nie, nie, to nie są komedie. Znaczy, one są zrobione tak filmy akcji. Znaczy, to jest tak, jak masz przepis na ciasto, tak? Wiadomo, że jeden piekarz czy tam cukiernik zrobi to w ten sposób i, i wyjdzie niesamowicie, a drugi ma ten sam przepis, no ale gdzieś tam mu czegoś brakuje. I generalnie oni nie tylko biorą ten przepis, oni coś dodają, bo wiedzą, że być może nie zrobiliby czegoś tak idealnie, nie upiekliby tego ciasta tak samo, ale przez to, że oni dodają dużo od siebie, no wychodzi coś, coś innego i dla, dla nich to jest po prostu kino akcji, te elementy, które mają być śmieszne, one są te, to są te momenty slapstickowe, kiedy widzisz właśnie jakichś takich typowych e, hindusów, ja typowych, ale to, to, to może bardzo źle brzmieć, ale, ale to są właśnie tacy, którzy są z, e, a na siłę komediowi. Na przykład tacy, co, co mocno gestykulują, coś przeżywają bardzo emocjonalnie, płaczą, krzyczą, e, skaczą, e, wyłupasto oczy mają, e, nie wiem, e, są silni od, od jakichś tych emocji i tak dalej. To są właśnie tacy, tacy śmieszni, to są te Właściwie on, oni spełniają niemal rolę klaunów w cyrku, że nie jesteś w stanie po prostu nie, mieć jakichkolwiek wątpliwości, że ta postać to jest po prostu komediowa. Bo ten główny bohater, ten, którego masz tutaj pokazany w tych okularach, kobretti, z klatą wypiętą, mięśnią wiesz, muskuły, te wszystkie piękne kobiety, które są, są najpiękniejsze, no po prostu jakie można sobie wybrać. Oczywiście nasze żony to jest inna kategoria, nie tam wiadomo, że wyżej nie? i tak dalej, ale jakbyś na przykład miał inną kategorię założyć, tak, reszta świata tak zwana, nie, no to te kobiety w tych filmach to jest po prostu niesamowite, mi po prostu wiedzą, jak grać w tym seksapinie, bo tam nie ma jakichś scen łóżkowych, jakichś piersi na wierzchu i tak dalej, bo jednak to jest dosyć takie puderyjne, bardzo konserwatywne społeczeństwo, więc, ale to nie przeszkadza tym kobietom nosić bardzo kusych minisputniczek, tam no tam napiętych blusek. Zazwyczaj, jak się pojawia jakaś nowa postać damska, to masz taką dwu-trzyminutową dwu, wejściówkę, gdzie ona po prostu pokazuje się z każdej najlepszej strony. Tak, to jest fenomenalne, to jest, to jest niesamowite i to jest po prostu ta, takie podejście, które yy, te, na zachodzie by nie przeszło, bo ludzie po prostu są jacyś tacy cięć na to, że o, to jest jakieś takie, wiesz... Yy, cheesy, albo, albo po prostu śmieszne, po prostu coś, co już, już nie pasuje, tak, że nie można zrobić, znaczy to wynika z tego, że to jest bardzo patriarchalne społeczeństwo i jednak kobiety traktują troszeczkę inaczej niż, niż powiedzmy, nie ma takiego równouprawnienia. to widać jak na przykład masz kobietę, która jest pokazana bardziej jako, jako taka głupiutka istotka, która ma chodzić za gościem i nie wiem, i, i, i wpatrywać się w niego jak obrazek i są takie postacie. Oczywiście, jest dużo silnych ról kobiecych, ale, ale to, jest, no to jest ten problem, że tam jednak jest jeszcze troszeczkę inne podejście. No po prostu jest to, to inna cywilizacja. Ja nie wiem, że to jest złe czy, czy, czy gorsze, tak. Jeśli, to jest po prostu inna kultura i to widać w tych filmach. Ale to, co, co mi się bardzo, bardzo podoba, to jest to, że oni mają jednak bardzo dobre rzemiosło. Robią te filmy no jeśli chodzi o, o, o właśnie takie technikalnie, czyli efekty specjalne, montaż, no to to jest, to jest poziom co najmniej Hollywood. No. Nie wiem, jeśli, wiesz, miałbym tak powiedzieć, że, że jakoś to porównać, to to są jak, jak te najlepsze filmy akcji. Tak? Myślę, że kwestia budżetów też ma duże, duże znaczenie, bo jednak chyba filmy w Hollywood produkcyjnie są tańsze. Dużo tańsze, no to wiadomo, są że dziesięciokrotnie tańsze, 10, a... 10, 10 tańsze jest, powiedzmy przy porównywalnej jakości. A jednak rynek odbiorczy jest ogromny, więc te filmy zarabiają gigantyczne pieniądze, znaczy procent zwrotu nazwijmy to mhm. jest niesamowity. Mhm. Dokładnie, dokładnie. I to mi się y, podoba, że y, właśnie dzięki tym różnic, ekonomicznym różnicom no oni potrafią jednak y, y, nie wiem, no wyciągnąć no tak fantastyczne rzeczy z tego. I, i, i, no ja każdemu polecam, jeśli ktoś nigdy nie widział y, Duma, to szczególnie polecam DUM 2, Polecam też Dona 2, prawda Piotrze? Tak. No i teraz do tej kolekcji Piotr też Ci polecam, bo jeszcze nie obejrzałeś Race i Race 2. I to jest naprawdę kawał kina akcji. Tylko oczywiście się trzeba uzbroić w jakby ten filtr taki, że no, no trzeba pamiętać, że to jest trochę inny świat, także nie można tego przez ten sam pryzmat oceniać, co oceniamy na przykład, nie wiem, filmy Michaela Bay'a. Chociaż no tam Michael Bay pewnie nieraz zastydził się oglądając jakiś film z Bollywooda. Myślę, że pomysły na pewno, to jest kopalnia pomysł dla niego. Mhm, dokładnie, dokładnie. Dobrze, w takim razie zamykamy ten kącik kulturalny, chyba, że masz coś do dodania. Nie, nie, nie, ja nie będę tutaj... Zrobił do nagle czegoś z, z szuflady. Królika z kapelusza. Tak jest, czy też szopa z pralni. mhm. mhm. No ja musiałem wylać siebie. To, przepraszam, że to tak dużo go zajęło, ale musiałem wylać siebie moje, moje emocje dotyczące właśnie tych filmów. Dlatego teraz możemy już, jak już tak emocje, powiedzmy, te filmowe opadły, możemy... Ja w... Myślę, że każdy, w... każdy, kto postanowi skorzystać z poleconki, na pewno będzie zadowolony, bo na tych filmach nie da się, nie da się zawieść. No to jest tak ktoś, kto bez serca jest, bez duszy, nie wiemy, nie ma przyjaciół, to też będzie zadowolony. Piotrze, w takim razie kącik, co ostatnio Grałeś. Dum, dum, dum. A więc, jak to stwierdziła Magda, Magi Wiśniewska, W końcu zagrałem w grę, którą, dla której kupiłem konsolę. Czyli w. Famous... Son of Kings. Ah. Yeah, yeah. <laughs> najpierw najpierw to, to, to większe danie. Famous Second Sun. Mhm. No i powiem szczerze, pograłem niestety na razie dość mało, więc mój opis na pewno rozłoży się na dwa odcinki, bo przy następnym nagraniu już pewnie będę po, ale jestem oczarowany. to tak absolutnie. W końcu poczułem, że, że mam next gena. zarówno w tym jak to wygląda, jak i w tych takich drobnych małych pierdółkach, które są stąd czy zinąd podprowadzone. Bo Stone lubi kopiować pewne dobre pomysły, ale w trakcie zabawy one dają dużo fryd. Konkretnie mam na myśli mikrofon w. znaczy mikrofon na głośnik w padzie. Słyszałem, jest... że dla tego jednego elementu warto w ogóle kupić PlayStation 4. Dla tej jednej mała rzecz. No tak, jeśli tak uważasz, to, to, to proszę bardzo. Nie, wiem, nie udało się tego z zrobić, ale okazało się, że Dualshop 4 potrafi takie rzeczy. Czy znaczy, generalnie z ogromną radością widzę, że w, chyba w każdej grze, w którą grałem do tej pory ten głośniczek jest wykorzystywany. Bardzo mnie to cieszy, bo jest to strasznie fajna opcja. W, w drugim synu... Pogłębia imersję. Znaczy to jest pierdoła i to kompletna, ale strasznie fajna, bo w, w drugim synu nasz bohater, kiedy zasysa moc otoczenia, tak jak to zawsze robił z prądem, czy też z czymkolwiek innym, to właśnie dźwięk, nazwijmy to, na razie mam moc tylko dymu, więc w momencie, w którym podciągam sobie z dymu, uzupełniam amunicję, mhm. to z głośniczka dobywa się odgłos takiego wciąganego odkurzaczem dymu, takiego, łącznie z jakimś wiesz, odgłosem węgli gdzieś tam w tle. Ale jak, to wiesz, naprawdę... co mnie interesuje, powiedz mi, jak jak, jaka była Twoja reakcja, jak to pierwsze słyszałeś? Czy podskoczyłeś na fotelu? No nie podskoczyłem, bo, bo nie jest to tak, jakoś zaskakuje, to nie jest też ten tak zwany yy, scream scare, tylko to jest takie fajnie radosne, że wiesz, widzisz coś na ekranie i nagle słyszysz z okolicy Twoich dłoni odgłos, który się idealnie dopasowuje z tym, co no, widzisz. Ale no, wiesz, że na Wii to było już 10 lat temu. Tak, wiem, dlatego właśnie mówię, że Sony idealnie kopiuje pewne pomysły. w ten sposób. L z lekkim no. opóźnieniem, ale jak to mówią, tak. lepiej późno niż wcale. Właściwie, się nad tym trochę zastanowić, to tych pomysłów kopiowanych od Nintendo jest trochę więcej, no bo sama idea Remote Play. Nie wiem, czy Remote Play z PSP i PS3, który teoretycznie miał działać, chyba działał w jednej grze. E Kto tu się kim inspirował? Mówię oczywiście o Padlecie z, z Wii U. No ale cóż, nie, nie jest to istotne. Więc pierdółka kompletna głośniczek w padzie naprawdę daje dużo radości. To w każdej grze, w którą grałem do tej pory działał i zawsze było to fajne. Czy to w MGS-ie pani, która obsługiwała, nazwijmy to, mm, mapę, komentowała, że tam znacznik ustawiony, misja wykonana, czy coś tam, czy właśnie w Mercenary Kings nie bałeś się przeładowania broni y, leci z głośnika. Mhm. czy w Killzone też już nie pamiętam, tam ktoś tam się, mhm. się wydobywało. Strasznie przyjemna pierdoła, która bardzo fajnie i miło działa. Ale z tym Wie... właśnie, z tym głośniczkiem, to jak ty tam byłeś tym snajkiem, miałeś ten komunikat w, w, wygłaszając z tego głośniczka, nie na przykład ze słuchawki prosto do ucha, no to tak trochę nie, nie ten teges, nie? Wiesz, tak powinna być kompletnie no cisza, jak bo... jesteś takim ninjom. Snake nosi za sobą takie pudełeczko, które tam się nazywa Idroid, e podajże, które zresztą w wrzucił ostatnio, że będzie taki case do iPhone'a sprzedawany, który wygląda dokładnie jak to, dla już kompletnych fanów. Aha. No i to ma głośniczek zewnętrzny, więc jak on się tym bawi, to to musiało zewnętrznie mu mówić, wiesz, tak? Nie mogło, że słuchaweczka do łóżka to, to by było. Słuchaweczka do łóżka? Niezgodne, niezgodne z uniwersum. Mhm. Ale ja mam też ważne pytanie, zanim przejdziemy do tych konkretów. Nie wiem, czyż ktokolwiek ci je zadał, ale czy grałeś. W drugiego syna na wicie przez Remote play, w łóżku. Nie, nie, jeszcze, jeszcze nie. W no, nie, no panie, gra, najważniejszy to... najważniejszy feature, <coughs> najważniejszy feature, a ty nie korzystasz? Bo zgrałem tylko wczoraj wieczorem, to by to był długi wieczór, bo, bo jakoś nie mogłem się oderwać, ale jak już się kładą, było na tyle późno, że nie, nie, nie ryzykowałem odpalenia wicie w łóżku, bo to by się jeszcze przeciągnęło Próbowałem, bo odpania... to... Tak jest, konsateryt. tak jest dymy wciągam. Generalnie próbowałem na przykładzie Mercenary Kings, które teoretycznie też jest tam w miarę grom szybką. Mhm. ale to tak, jak będziemy, możemy mówić o Merceder Kings, o bo właśnie nie, nie zauważyłem tego, co powinienem. Jesteś mistrzem tu... suspensu, tak po prostu. Tak, tak, teraz ktoś, kto... Powinnaś pisać no, już do seriali w Hollywood. Tak. Czekał dłuższy czas. A, do Infimus, wracając do Inflimusa i wracając do Pierdół, którym mi się strasznie podobały, to kolejne kompletnie nieistotna pierdoła, ale ja po prostu lubię, kiedy deweloperzy stosują takie przyjemne mm, myki, a więc nasz główny bohater jest mm, graficiarzem. I w momencie, w którym strzelamy sobie jakieś grafiki,. Chciałeś powiedzieć nie? łobuzem, wandalem. Tak, łobuzem, wandalem, artystą miejskim. Czy, czy jednak artystą murali. Znaczy, te, te, te wszystkie grafiti, które się pojawiają w grze, są na no, moje okolejka, który nie zna kompletnie tej kultury, bardzo mocno inspirowane Banks. Ba, o ja, Banksim? Banksim, tak, tak, tak, tak, tak to się mówi. Ten taki charakterystyczny styl. Na przykład dziewczynki, która podlewa kwiatek Aha. na górze, której rośnie wielkiej cupcake. Mhm. Była też jedna taka gra, o której kiedyś wspomnieliście. tak a propos graffiti, jakby kogoś to interesowało, też moim zdaniem inspirowanych Banksim Speck of the Line. Tam były też tak, graffiti. Tak, tak, tak. tak, Ale tak to takie, taka mała tak, dygresyjka, nie chciałbym czekać. Tak, tak, tak, tak, tak. W każdym razie, kiedy właśnie malujemy jakieś graffiti, to wtedy musimy pada chwycić niczym puszkę z farbą, potrząść nim, Ta Kuleczka leciskać. tak słuchać kuleczka Tak, słychać kuleczkę właśnie z głośniczka wpadzie a propos. I kiedy malujesz, to odgłos szprajowania również wydobywa się z głośniczka w a czy jest zastosowane jakieś, nie wiem, wykrywanie ruchu? Czy musisz tego a, padać nie, gdzieś tam no, w no Chwytasz go, musisz z tego, jak trzymasz go normalnie, musisz go przekręcić o 90 stopni, chwycić tak jakby w pionie, mhm. tak jak trzyma się puszkę, tak żeby pod górnym spustem mieć tam, gdzie się normalnie naciska w puszce ten Aha. dzynzel. Więc masz wrażenie, że wiesz, trzymasz coś, co teoretycznie wielkościowo mogłoby przypominać puszkę. I jeszcze syczy, jak, jak, jak malujesz. Mhm. Więc powiem, to są kompletne pierdoły, które niby nie mają żadnego znaczenia, ale na mnie bardzo, bardzo dobrze to działa i zawsze mi się podoba, kiedy twórcy wykorzystują takie pomysły. Znaczy to jest to, co powinno być zawsze w takich grach, ale no oczywiście to jest element dodatkowy, ale to powinno być coś, co pokazuje, że okej, okay, żeby, żeby to nie było tylko takie nudne bieganie po mieście i robienie tego, co zawsze, to jeszcze dodatkowo raz na jakiś czas rozluźnij się, zrób sobie właśnie tutaj graffiti sobie namaluj, czegoś sobie posłuchaj tam, nie wiem, nie wiem, czy jaka była taka opcja, że Twój pad zamienił się w telefon komórkowy, mi się przełożył do ucha czy ale no to jest naprawdę fajna, fajne elementy. Ale ja przyznam się, drogi Piotrze, że słyszałem same złe rzeczy o Intimus. Po pierwsze, że jest krótsza od Grand Zero, <laughs> o, bo ty działa. grałeś w, w, chyba w Grand Zero 15-20, bo tam maksujesz, tak? A <laughs> bo ono wymaksować można znacznie krócej Intimusa. Nie, nie, nie wiem, wiem jak dokładnie są liczby, ale długo. Ja na razie co? grałem w Infumusa jakieś 4 godziny. I, już 95% e, może są. No na razie głównie się bawiłem po mieście i robiłem misje pomocne, więc, mm -hmm. więc nie tak źle. E, bardzo możliwe, że jest krótsze, ale może dzięki temu zachęci mnie do tego, żeby przeszedł dwa razy, bo, bo i pierwszego Infumusa, i drugiego, mimo że strasznie mi się to podobało i bardzo z ogromną przyjemnością w nie grałem, mm -hmm. to po, bo one były dość długie tak pamięcią, sięgając, to wydaje mi się, że one spokojnie były na jakieś 15 albo więcej godzin. tylko ja mówię też teraz o swoich odczuciach, no, a nie tak, o potwierdzonym ja, fakcie. Ale z tą długością to jest, jest taki problem, że to jest co grant, tak generalnie właśnie. Co Ośwarty masz, świat, co masz no. robić w tym otwartym świecie, żeby to ci się nie nudziło? Ja rozumiem, że y, możesz dwa razy przejść misje fabularne, tam podejmować inne decyzje w kluczowych momentach. Y, może to ma jakiś wpływ na to, co się, co się dzieje w mieście, ale jednak mimo wszystko... Y, czy to, jest, czy to jest dobry sandbox? Czy, to, czy tam w momencie, kiedy nie jesteś zaabsorbowany fabułą, masz co robić i czy te misje nie są jakieś powtarzalne za bardzo? Czy po prostu lubisz sobie zwiedzać miasto i biegasz? Na razie, po, na razie tak? wydaje mi się, że misje są absolutnie stuprocentowo powtarzalne, ale no mówię, wstępne wrażenie. Mhm. Zauważyłem po prostu kilka typów misji pobocznych, które w każdym tak jakby sektorze miasta są mniej więcej te same do zrobienia, czyli znajdziecie zniszczamarkę, markę, znajdzie innego agenta. No mm, właśnie, to kim tam i... jest, że tam ma agentów? Czy... No właśnie, tak, bo, bo zaczęliśmy od pierdła, może wróćmy do, do Clue. A więc gra dzieje się zgodnie z uniwersum w dobrym zakończeniu drugiej części gry. Jeżeli ktoś nie grał, a ma zamiar, to teraz może chyba wyłączyć, bo będę spoilował o zakończenie. Mhm. w 10 sekund. No, może 30 są. A jak teraz jeszcze chwilę pogadamy o tym, ile to będzie czasu, to jeszcze więcej. 35, razie, 35, no, patrzę na, na licznik. W pod koniec drugiej części gry Colma Graff, czyli główny bohater, podejmuje decyzję, że mm, zwykli ludzie są ważniejsi od tych super uzdolnionych supermocami i decyduje się teoretycznie wszystkich takich super uzdolnionych zabić za pomocą wykorzystania tego kuli energii. Poświęca siebie i innych, no i teoretycznie wszyscy przez to giną. Ci przewodnicy, jak to jest w polskiej wersji nazwane, conduits w wersji przewodnicy nie, że tylko tacy, przewodzą tak, prąd. Tacy, tacy co przewożą mocy, bo te moce są różne, bo to nie tylko jest moc prądu, ognia, lodu yy, i tak dalej. Yy, no i w tym właśnie świecie, w którym większość tych ludzi zginęła, <śmany> znaczy nie ludzi, tylko tych super uzdolnionych zginęła, to ci, którzy zostali, byli przez innych ludzi traktowani jako terroryści, czy ogromne zagrożenie i generalnie strach się bać. Mhm. Więc zostaje zawiązana specjalna agencja, która nazywa się w skrócie DUP, mhm. organizacja, tam, organizacja Obrony Zunifikowanej, coś, coś w tym stylu, Sk która dupa. ma za zadanie... Tak, tak, DUP. No, przepraszam, przepraszam, że <grym grym> jestem wulgarny. nogi. No i DUP ma za zadanie znajdywać i nazwijmy to może nie tyle likwidować, co... Zajmować się tym, żeby ci bioterroryści, jak są nazywani, nie sprawiali żadnych problemów. No tam alter globaliści i pro climate changeści. No, można, można się do tego tak odnaleźć. W każdym razie, mm, główny bohater, przez przypadek absolutnym zdarze, zdarzeniem z, ojejku, przez przypadkowe zdarzenie y, odkrywa w sobie to, że ma możliwość przejmowania mocy od innych y, tych, tych przewodników, mhm. niewycieczkowych. No i bardzo szybko zostaje wzięty na cel um, organizacji dup jako człowiek, który na pewno zrobi coś złego. No i po bardzo mocno emocjonalnym wejściu e, gra potem przenosi się do miasta i tam już mamy sobie normalne sandboxik. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli fabuła jest zawiązana, mówię ciężko mówić teraz jak to tam się wszystko rozwinie, bo graja mało ale no, na razie wygląda to na tyle interesująco i że główna zła postać, która została mi pokazana była na tyle nieprzyjemna, że miało się ochotę jej dokopać. Ja słyszałem, że y, fabuła że to jest oczywiście zasłyszane, więc ja po prostu powtarzam to, co y, ktoś inny powiedział, że fabuła in thoms, no jest tak absurdalna, że domyślam się, że y, mogliby ją zakrealizować tylko Indusie, właśnie, że tylko Boyle mógłby się podjąć zrobienia z tego filmu. No ale mm, dużo rzeczy też, co słyszałem na temat Infomus jest to, że ta, ta cała rozgrywka nie jest nechzgenowa. Oczywiście to, co powiedziałeś o tym sprayu, o graffiti, o głośniczku, to jest, to jest totalnie nechzgenowe. No nie takie, wiesz, te typu. Wii. Nie, no mówię, to, to są absolutne pierdowe. Ale, ale co, co jest genowe? Powiedz mi, co jest nechzgenowe więcej Grafika, po prostu. To jest. Yy, mocne? Nie wiem. Musiałbym odpalić tę ikonkę w telewizorze, która mi się wyświetla. Czyli jesteś kolejnym z tych osób, która nie dostrzega różnicy między 720p, 1080p. znaczy ja mam, ja mam takie wskaźniki odnośnie jeśli, klatek, e, jeśli chodzi o klatek, to mam czy skaczę czy nie, nie skaczę, a o. jeśli chodzi o rozdzielczość, to jak bardzo mi się podoba, no i to mi się bardzo podoba. Naprawdę wczoraj jak grałem byłem oczarowany tymi efektami świetnymi, tym milionem jakichś tam cząsteczek dymu, ognia, czegokolwiek, co się pojawiało na ekranie po prostu, siedzisz i szczęka na ziemi. To może być związane z tym, że ja nie mam żadnego hajentowego peceta, który Crysis'a wyświetla lepiej niż film trzeciego kryzysa, tylko mamy jakieś tam średnie... Na ja silniku jakoś... renderował Cameron Avatara. A, no bardzo możliwe, bardzo możliwe. A to nawet chyba na czymś słabszy, na dwu, drugiego Cryzisa, na nie drugiego Cryzisa. Tak, na, na <gry> To wiecie, na przykład nie na Unreal Engine 3, nie? No, ale już. To, to tymczasem. Stop plotką. Eee... Ale co jeszcze? no, właśnie, no, no te jest taki przy... piękny, ta Powiedz mi, um, co było takiego kluczowego w tym, żeby ci te, że ta szczęka ci tak opadła. Ja rozumiem, że efekty cząsteczkowe mogą być wrażenie, szczególnie że ich jest dużo, ale um, wspomniałeś o jednej rzeczy. O tych twarzach. No to oczywiście poza podcastem, więc chciałem, żebyś tutaj e, powiedział coś więcej na ten temat. Jest cholernie dobrze zrobiona animacja postaci. Oni tam, z tego co pamiętam, z jakichś filmików, z dzienników deweloperskich mieli jakąś super, mega, hiper technologię. Jak dla mnie to wygląda równie dobrze jak w... czy nawet lepiej, bo postaci też lepiej są niż w W które jak się pojawiało miało być takim hiper kosmicznym. A no no, to... przecież heavy rain. <laughs> yeah. Nothing beats heavy rain beats. Naprawdę robi to ogromne wrażenie. Oczywiście to, co jest zawsze pewnym problemem i chyba do końca świata będzie, to są oczy, bo w naturalny, ludzki sposób w ogóle czytałem kiedyś jakieś opracowanie naukowe na ten temat, czemu zawsze w jakiejkolwiek animacji oczy wydają się nam nienaturalne, bo to tam wynika z tego, że naszą naturalną obronną funkcją mózgu jest, z tego samego powodu rozpoznajemy twarze na przykład w samochodzie, czy, czy w kranie, widzisz, kran z dwoma tymi. Jak to rozwiązuje się w grach. No, no. Okulary przeciwsłoneczne. Wszystkie postacie mają okulary przeciwsłoneczne. Tak, to jest pewne rozwiązanie. To jest pewne... Albo takie, wiesz, błyszczące się na hamarze. Żeby... No, panie, co mi tymi tak oczami, tymi tak myrugasz, ten ten... załóż pan okulary. No i... no, ale jeśli chodzi o animację postaci, twarzy jest absolutnie... Ale też słyszałem, że... Bo to jest kolejny, kolejny bohater skandalu graficznego, tak. No jednak ten trailer ostatni, który się pojawił, Infamous, Second Sun. Wygląda gorzej niż to, co wcześniej pokazywali. Generalnie to jest to samo, tylko niektóre tła są zmienione, no i oczywiście y, jakby cienie na twarzach, takie różne drobne szczegóły wyglądają teraz gorzej. I czy... Tak, też słyszałem to, ale niestety najwidoczniej jestem zbyt dużym laikiem, jeśli chodzi o fun doszukiwanie point, się tak. albo fanboyem, tak, doszukiwanie się tych efektów na twarzach, bo jak, jak gram, to nic z tego nie widzę. No to teraz jest, jest bardzo ważne pytanie. Przykro bo... mi, po prostu mi się cholernie podoba z tego, co powiedziałeś, to ja tutaj rozumiem, że gra bardzo Ci się podoba, ale muszę Ci zadać jedno bardzo ważne pytanie, Piotrze. Nie Słuchaj. wiem, czy to myślasz, jakie. Damianie, czy to jest system solar? Tak, czy dla tej gry warto już teraz kupować e, e, konsolę, bo się może w jakimś zestawie, czy kupić konsolę później e, i też poczekać na promkę? To zależy. Jeżeli ktoś... Mm nie ma żadnego peceta takiego, w którym może grać bez żadnych problemów, to warto już kupić konsolę, bo powoli te gry, które są rozpięte między jedną a drugą generacją, mm, jednak dużo przyjemniej się w nie będzie grało na nowej generacji. No zobaczymy, co Watchdogs nam pokaże. To będzie największy chyba wyznacznik tego. Słyszałem, czy... że kiche, ale... No tak, ja słyszałem dużo różnych rzeczy na ten temat. Słyszałem, że w ogóle ten motyw jest taki, że to miała być fantastyczna gra o tym, jak jest ten CityOS i tak dalej, a, ty, a później się okazuje, że ty jesteś zwykłym jakimś gościem w, w masce z czapką bejsbolową, który dostaje magiczny telefon. Panie, nie wiem Czy komu wierzyć teraz. W poprzednim meczu był teraz już Nowecz, który dzisiaj na feedie pokazał mi kolejne dyskusje i flamy, mhm. bo w najnowszym meczu to tak z boku pojawia się zbliżenie napada do Xboxa. Z. Mm, bo w Xboxie ja to wiem tylko z obrazków i ze słyszenia, bo. Nigdy nie miałem tej strasznej, beznadziejnej konsoli. ha ha. ha. Typhon Boy. Cyferki są. Znaczy guziczki są yy, literkowe. Że się tak wyrażę, prawda? Mhm. No właśnie. I mamy zbliżenie napada do Xboxa. dzieje H. L. P. I pytanie na całą okładkę, czy Microsoft może zrobić cokolwiek, żeby jeszcze los się odwrócił? No, już dzisiaj zaczęły się wspaniałe, cudowne, ogromne flamy na temat tego, jak tak w ogóle można i że przecież Xbox bije PS4 na 14 tysięcy sposobów, a Edge to jest tak beznadziejne gazeta, że muszą się chwytać takich psikusów. Panie, no konsola się sprzedaje bardzo dobrze. No To, że akurat PlayStation 4 bije absolutne rekordy, jeśli chodzi o sprzedaż. To nie oznacza, że Xbox one się sprzedaje źle. Xbox one się sprzedaje bardzo dobrze. Titanfall przecież jest killer appem, konsultacelerem. I zobaczysz, że te liczby, że Xbox sobie nadgoni. Ale ja, ja nie, nie w Ale, nie ale w tym momencie, to zna, jak. Dlatego tak się skończyło odnośnie Edge'a. Wiesz, jak Edge napisał coś takiego, to powiem ci, że to jest, jest szmukława gazeta. Oni zawsze nie robią było. wszystko pod publiczkę, żeby zrobić szumu. Dajem kiepskim bronią, wysokie noty dobrym grom niskie noty i wtedy się o, o czymś mówi. A tak naprawdę to jest gra, która ma błyszczącą okładkę, ładny kredowy papier i piękne zdjęcia i to jest świetne, to jest sukces Edge'a. Ja nie wiem, bo ja czytam na iPadzie, więc nie wiem, jak tam papier w wydaniu To ci podwójnie fizycznie. błyszczy, wiesz. Od skanowania <grym> No, ale, wracać... ale raz powiem do Dolce Tak. Właśnie w poprzednim meczu był bardzo długi tekst z jakimiś tam wywiadami, z deweloperami itd. itd. No i tam pan się bardzo mocno tłumaczył, że przesunięcie o te pół roku, czy też nawet dłużej, spowodowane tym, że kiedy oni mieli go wydawać, okazało się, że wszystkie systemy, których tam jest pełno i są spięte razem, liczą w SimCity, że ludzie reagują ze sobą nawzajem, że miasto, że samochody, że policja, że cholera, co to to jeszcze, nie, nie, nie działały. Sorry. Nie, że to po prostu nie działało. Aha. W ogóle. Że nie działo się to, co miało się dziać. Power by cloud? Tak, nawet jeśli jest Power by cloud, nawet jeśli jest Power by Pan Mietek w kotłowni, to po prostu nie działał ten system, który jest podstawą tej gry. I stąd wziął się przy obsunięcie, że oni musieli doprowadzić do tego, żeby to, to, co jest ideą tego, wiesz, ideą tego świata, i co ma robić takie niesamowite wspaniałe wrażenie, mhm. zaczął działać. No i jeżeli gra po premierze faktycznie spełni ten cały PR-owy bełkot, który był w tym artykule, to naprawdę może, może być killer rap. Ale cóż, zobaczymy. Ja przestałem po prostu reagować jakoś na, na te wszystkie obietnice pr w tym sensie, że y, one są pisane od szablonów. Za każdym razem mówisz, to będzie rewolucyjne, piszą, piszą, że to będzie rewolucyjne, to będzie lepiej, a tu w ogóle chcemy zrobić to, tamto i właściwie wszystkie te rzeczy tak naprawdę nie mówią Ci nic konkretnego. To jest tylko takie kolejne budowanie hypu i, i tyle. Ja powiem tak szczerze, ale tak szczerze, mogę powiedzieć, czy to szczerze? Tak szczerze no, mogę no, Ci no, powiedzieć. Nikt nas nie słyszy, więc... Tutaj mi powiem Ci szczerze, że dla mnie Watch Dogs może być kalką GTA i jeśli byłoby kalką GTA, to ja bym się super cieszył, bo yy, mi się GTA bardzo podobało, więc ja, dla mnie to nie byłby zarzut, to po pierwsze, a dwa, że... Yy, tak skomplikowany system, czy on był działał, czy nie, ludzie nie, nie potrafiliby z niego korzystać. To byłoby tak, że mając do dyspozycji niesamowity wachlarz tam, możliwości, ludzie, yy, większość, tak, bo ja bym powiedział, że 90% by tak, wiesz, jak Neanderthalczycy Maczuga, pistolet, tam strzelach, bum, bum, yy, wyłączam światło najwyżej, żeby zrobić jakiś wypadek, bo to jest zawsze ha, ha, ha. I tyle. I tak by grali. Więc ja po prostu na nic nie liczę. To jest właśnie ta moja, ta, ta, ta, ta moja szczerość, ja po prostu na nic nie liczę. I e, ja czekam na Watch z wersji petytowej, wiesz, tam Ultra HD, nie, tam 4K, e, super rozdziel, wszystko, 60 klatek i tak dalej, na to czekam. 15 rdzeni trzeba mieć, słyszałem, że to też kolejne... Ale, nie, nie, kolejne kolejna, kolejna... Z tego, co, co wiem, to chyba nie ma y, tam Ośmiorodzeniowe procesory, tylko są te cztery ośmiowątkowe, czy tak to się liczy, ale to jakiś specjalista, informatyk by mnie na pewno absolutnie, poprawił. Absolutnie ja Cię nie poprawię, nie mam żadnego pojęcia. Ale, ale w każdym razie, ja rozumiem, że ta gra może mieć duże wymagania, no bo przecież trzeba sprzedawać się Titan 2, karty graficzne i tak dalej. Tak naprawdę twórcy gier, szczególnie takich, takiego kalibru jak Watch Dogs, gdzie gry pięknie wyglądają, ale też potrzebują bardzo mocnego sprzętu, mi się wydaje, że oni więcej zarabiają na takich cichych umowach z, z twórcami na przykład kart graficznych, niż, niż na, na sprzedaży gier na PC-cie na przykład. To jest taka moja, wiesz, teoria spiskowa. Ale mm, ja się cieszę, ja sobie spokojnie, ja, ja już nie mam tych emocji, które miałem wcześniej, jeśli chodzi o Także tak, że to wszystko po prostu już tak, ten, ten cały ten, ten szum marketingowy, całe te wszystkie skandale, nieskandale, w cudzysłowie, nie w cudzysłowie, doprowadziły do tego, że dla mnie Watch Dogs mógłby wyjść jutro, albo za pół roku, albo za dwa lata i absolutnie nie wywołuje tu we mnie żadnych emocji. Ja mam w co grać, więc jakby nie potrzebuję tego już teraz. Wolałbym jednak, żeby oni na przykład, nie wiem, jeśli potrzebują więcej czasu, żeby dopracować grę, to niech, no niech więcej czasu e, nad nią spędzą. Ja nie chcę gry, która zostaje wydawana taka niedokończona, pełna bugów, e, gdzie, gdzie część rzeczy jest niezrobiona, bo się spieszyli, Trzeba ściągać 6 giga patcha na dzień dobry. No to jest, to jest bez sens. Więc spokojnie, niech, niech o, ta gra sobie dojrzewa. No cóż, nie jest to, to to samo, co nam obiecywali, no ale no cóż, może być Zobaczymy. Zobaczymy, ale w ogóle. Do, ale do, to, to też nie jest konsolusów, gra... Idąc tak, właśnie, od konsolwerów. No nie, dla mnie Infamous nie jest konsolerem. Tak naprawdę ja nie widzę ani po stronie Xboxa, ani po stronie bez i żadnej gry, która na tą, na tą chwilę mogłaby być konsoloserem. Tak, wiesz, Forza miała być konsoloserem, ale wiesz, Forza 500 Stopana na te mikropłatności, które <laughs> tak naprawdę to sprawia, że płacisz, za jeden samochód płacisz tyle, ile płacisz za całą grę. Jakiś Słyszałem, dyskusja, że, że 100 powiem, euro jakieś tam Ferrari w 50 kosztuje, jak przejrzysz to na kredyty. i Podobno wyszły paczek, które sprawiają, sprawia, że samochody są jeszcze droższe i jeszcze dłużej trzeba grać. No bo coś. Więc naprawdę Forza 5 dajże że ma mniej tras, mniej samochodów, wprowadzono kibiców jako bitmapy, co wcześniej jest, było nie do pomyślenia, bo kibice byli trzymiarowi. Okazuje się, że taka w ogóle, ona ma tylko troszeczkę lepszą rozdzielczość, troszeczkę lepszą jakość nie wiem, modeli samochodów, a tak to wszystko jest gorzej. Naprawdę to jest jedna z... Jak można było po Force, Forcie Horizon, najlepszej grze, ever samochodowej, prawie, zrobić takiego gniota. Naprawdę Forza 5, te mikropłatności naprawdę wykończą mnie. Dlatego nie kupuję one właśnie przez Force 5. To też kolejny taki... Tak. tak, czyli raz mówiąc, moim zdaniem teraz nie ma absolutnie żadnych system mhm. Natomiast jeżeli ktoś kupił już konsolę, to Infamous jest must mhm. to, to działa w tą stronę, bo naprawdę z nią w końcu się czuć można, że masz tego tak w domu. Ale za jaką cenę na przykład InfoSecondzone? 169 ja zł? Ja kupiłem za 180. O, to tak przepłaciłeś. I... słyszałem, że można na Allegro za 169 czy coś tam kupić. Ach, pijesz tutaj do kolejnej dramy, która ostatnio się rozlała po sieci. Ale tak szczerze mówiąc, to odsyłam do odcinka yy, o promkach. Promki Nadziei. Taki tytuł nasi. Już się pamiętam, który to był numer tam już pojedna, afera promkowa, widzę, że zatoczyła historia koło, znowu się coś dzieje na, na Allegro, ale. Na... Ja tak, tak chciałem tylko wspomnieć, tak nawiązać do tego. Ale jak zapłacili 180 zł, to bardzo tanie. Znaczy, no czy to w porównaniu na premierową, to faktycznie. Ale kupiłeś jako nową w czy czy. Nie, nie. nie, nie, nie, nie, nie. No, ale to też. Nie założyłeś odcisków palców na płycie. Ale nie brakowało ci czegoś, nie na przykład, zbyt. nie wiem, jakiegoś kodu on, on, online pasa, nic tam nie było. Wiesz co, chyba nie zwróciłem uwagi nawet. więc że te ta grama też oprócz tego, że jest. E, no, sama gra to jeszcze jakiś sam. E dodatkowe elementy, które, które się rozwiązuje się jakieś sprawy. Tak, też słyszałem, stronie, ale tak jeszcze, tak... jest jeszcze o tym nie wiem. Ale, znaczy, mnie nie, wiem, ale mieć... jeszcze, uh... to, nie Wiem, ale jeszcze nie robiłem. Żadnych system robić. pasów, online pasów, niczego to jest normalnie po prostu połączone z grą. I chyba faktycznie była jakaś wkładka informująca o tym, że tam się zarejestruje na stronie, bez żadnego kogoś, po prostu adres Ale w ogóle ja mam wrażenie, że powiedzieliśmy dużo naokoło, a tak w sumie bezpośrednio nie było czym jest, jeśli ktoś nie wie, ale jeśli ktoś nie wie, to w sumie chyba się, nie zrobić cześć. Nie mi się wydaje, że każdy chyba wie, że to jest, to jest gra z trzeciej osoby, z otwartym światem, gdzie właściwie herosem jest człowiek, który no jest takim trochę superbohaterem albo takim właśnie superwoterem, to zależy od tego, jaką sobie ścieżkę wybierzesz, ale to jest właśnie gra z otwartym światem. Masz miasto I jak ci to miasto podoba, jeśli chodzi o, o, o przesję? Ono jest dosyć malutkie, prawda? To, to, to Seattle Masz tam y, Space needle, ale to jest chyba wszystko, nie? Takiego Przecież charakterystycznego. To ja mówię? Z, za wcześnie te pytania, jak już będę miał wymaksowane na nie Nie wyszedłeś poza jest... dzielnicy tam. To prawda, to... <głos> żebyś wiedział. Tam dwie, dwie dzielnice zwiedziłem, czy trzy. Nie masz jeszcze umiejętności um... latania? Tam takie potfruwanie jest już. od awesome. Generalnie, jak to, to... powiedział, bo, bo tu właśnie ładnie mówiłeś, ym, jak to powiedział pan z y, Sucker Punch, jak wpadli na pomysł zrobienia tej w ogóle serii gier, grali w GTA 3 i uznali, że jest zajebiste, ale byłoby jeszcze bardziej zajebiste, gdyby można było tam latać. No. Trochę im zajęło. Trzy części, ale trzy części zrobili, więc może tak, wiesz, co wydanie kolejnej części opowiadać, że z Inf 1, moją inspiracją był GTA 3, z 2, moją inspiracją było GTA 3, i teraz i znowu GTA 3. Znaczy, i śmieję się tylko dlatego, że, że GTA 3, no, jest świetną grą, ale od tamtego czasu wyszło dużo więcej gier. Na przykład dlaczego nie mógł powiedzieć, że jest bardziej zainspirowany... Czekaj, czemu ja ja chodziło GTA 4? Znaczy, generalnie, no, bo... Żeby chodziło w, w San Andreas i... albo Vice City. No, może, może. Może zrobić uh, kolejna część niczym z tego byłoby marzenie, jakby akcja toczyła się w latach 80-tych z Miami. Długi <gulny gulny> bohater e, jeździł, na przykład, nie wiem, od wyspy do wyspy jakąś super szybką motorówką. Razem to, z było coś, tam, to było coś. Wolnych, to było no... coś serialu. Brałbym narkotykowe wojny gangów w stylu lat 80. z supermocami. A czy kiedyś oglądałeś. na no, przepraszam, kiedyś to jest złe słowo. Czy niedawno oglądałeś e, jakiś odcinek Miami Vice? Nie. Powiedzcie, że ten serial zestarzał się jak, no, naprawdę, nic innego, oglądanie no, dzisiaj Miami Vice, przy, kogoś przyzwyczajonego do, do tych nowoczesnych, ultrafantastycznie, technicznie, rzemieślniczo y, uczesanych seriali, no jest, y, no, to jest kosmos, to jest jakbyś, prawda, ogląda jakiś, jakiś teatr lalek, a nie, a nie, a nie serial, no ale y, jak ktoś chce dokładnie zobaczyć, o czym to po prostu nie w sobie obejrzy gdzieś tam jeden odcinek Miami Vice i po prostu przenieść się w czasie do na inną planetę. Tamienie, ja a ja słyszałem ostatnio, że wyjątkowo polubiłeś umierać. To nieprawda, bo najlepsi gracze rzadko umierają. umierają a ja na może swap. najlepszym graczem nie jestem, ale chciałbym bardziej iść w kierunku takich, którzy starają się jak najdłużej przeżyć, a nie tylko być gotowym, żeby zginąć. Więc tak Piotrze gra w Dark Souls 2 i to jest gra, która ja mnie od co najmniej tygodnia, już ciężko mi powiedzieć, wciągnęła jak, jak nic innego ostatnio. Jest problem z tym, że od Dark Souls, jak się mówi o tej grze, to, to zawsze taki masz, wiesz, plus dwa do charyzmy, czy tam plus 10, nie do, do postawy, bo jednak grasz w grę, która jest uznawana za jakąś hardkorową, za, za grę, która jest jedną z najtrudniejszych gier obecnie na, na konsolę, że to jest w ogóle nie wiadomo co. Problem jest taki, że to nie jest trudna gra tak naprawdę. Znaczy, tego nie zrozumiesz, nie zaczniesz grać, bo, bo ta gra, kiedy ją postawisz na przykład koło takiego Intimus, koło, koło Diablo, no, to są różne gatunki, ale generalnie w Diablo, to, jeśli tam sobie oczywiście nie zmienisz tam sposób sposobności na, na jakiś taki wyższy albo najwyższy, no to właściwie to jest tak, klikasz sobie, klik, klik, klik, idziesz dalej, klik, klik, klik parę czarów, klik, klik, I właściwie to możesz grać tak na pilocie, możesz przysnąć i, i nic się nie stanie i grasz cały czas, tak? Dark jest inna. Dark wymaga od ciebie, żebyś jednak grał uważnie, koncentrował się, ale ona premiuje umiejętności, premiuje to, że zdobywasz nie tylko doświadczenie w grze, że swoją postacią ją rozwijasz jak w RPG, ale też dodatkowo po prostu ty uczysz się grać i jakby te twoje umiejętności manualne, one jest jakby takie bezpośrednie rozwiązanie w tych grze, także to jest bardzo mocna, że gra z, z, z bardzo dobrą fizyką, tam te hawoki, nie hawoki są, i tak naprawdę, jeśli e, poświęcisz jej trochę czasu, to oczywiście tam giniesz, bo to nie, to ta, tam, tam, tam się ginie, ale ta gra nie staje się trudna, ona staje się właśnie wręcz prostsza. i e, e, nie wiem, czy to jest to, że jaka w Dark Souls 2 gram na przykład dużo więcej, e, w tym momencie mam na liczniku co najmniej tyle, co, co miałem w Dark Souls 1, a Dark Souls 1 tutaj e, przykry taki sekret, że nie przeszedłem do Dark Souls 1. E, oh. Tylko dlatego, że w pewnym momencie doszedłem do takiego miejsca, że już nie wiedziałem, gdzie dalej iść bo to są dosyć specyficzne gry że wiele rzeczy jest tak yy, yy, no właściwie tak jak od bossa do bossa od krainy do krainy od miejsca do miejsca zwiedzasz no, fenomenalne rzeczy odkrywasz w tak? yy, Dark Souls 1 szczególnie kiedy ta konstrukcja była taka że w momencie kiedy Przyszedł odkryłeś nową krainę, tam pokonałeś bosa itd. i tak dalej, nagle odkrywałeś jakieś tajne, sekretne przejście, które pozwalają ci momentalnie dostać się do punktu, który wcześniej gdzieś jakimiś okrężnymi łóżkami zajmowały ci, no, sz, no, szmat czasu, żeby dojść. I to w jaki sposób e, te, te sekretne przejścia łączyły całe to miejsce, tak, w te, w te, no to było coś fenomenalnego. To mi się strasznie podobało. E, no ale w tym momencie tam doszedłem do zupełnie innego miejsca, czegoś mi brakowało i po prostu wydaje mi się, że e, chyba brakowało mi tego, że ja nie grałem tam w PvP, tak? że, że nie bawiłem się w pomaganie, w inwazję, w walczenie z innymi graczami i chyba w pewnym momencie po prostu y, gra wymagała ode mnie od tego, żebym coś, coś miał. Znaczy, ja to tak przeczuwam. Teraz jak sobie tak analizuję, grając już y, w Dark Souls 2 tak, y, tak długo, że czegoś mi brakowało. I, y, Czyli znuciło cię? Poproszę, nie, nie znuciło, po prostu, to w, pewnym momencie, y, w pewnym momencie jakby już wszystko widziałem, tak, co mogłem i post, bo jak grałem w Dark Souls y, pierwszą część, tak, że żadnych poradników żadnego czytania o tej grze, żeby sobie pomagać, więc to spowodowało, że no w pewnym aspekcie jakby przyblokowała się, bo ta gra ma takie elementy, że jak na przykład nie podgadasz z kimś na przykład, nie wiem, 10 razy, trzeba tak, ja, ja po prostu nie wyczerpieć wszystkich możliwości rozmowy, albo nie zrobisz czegoś tak, tak, tak, tak i później wrócisz do tej postaci, to na przykład ona ci czegoś nie da, czegoś ci nie powie, czegoś nie zasugeruje. No, no jest takie, było takie miejsce w Dark Souls 2, które zupełnie ominąłem, jedno z początkowych, tylko dlatego, że nie porozmawiałem wystarczająco razy z, z pewną postacią. Ona w tym, wtedy nie wróciła do innego miejsca i nie otworzyła mi przejścia do innej krainy. To coś absurdalnego. Ja po prostu poszedłem sobie zupełnie inną ścieżką. To było trochę trudniej, bo musiałem wylevelować postać um, walcząc z mobkami troszeczkę silniejszymi ode mnie na, na tym poziomie, ale to też spowodowało, ale to to to, ciebie. Tak, to spowodowało to, że później jak ja przychodziłem, wróciłem do tej krainy, tak, odnalazłem to przejście, to właściwie jak przez masło bosów brałem na dwa strzały i panie, co tam dwa strzały, no nie? Wchodziłem po prostu, bach, strzastałem drzwiami, oni przerażenie i już mi duszę. Więc y, jeśli grasz Souls, ba, tak, takim systemem, że na przykład, nie wiem, y, przygotowujesz się, dużo grindujesz, dużo czasu poświęcasz, tak? To y, naprawdę... Twoja postać jest lepiej przygotowana na te walki z busami, niż to mi się wydaje. że one, Te walki z busami nie są trudne. Po prostu, bardzo z busami po prostu nie można, nie można, wiesz, iść przez siebie i machać mieczykiem. No, trzeba też uważać, trzeba robić uniki, trzeba umieć blokować, ale to z czasem staje się dosyć takie naturalne dla ciebie. Jak, no, jak ja za samochodem. Tak, jak ja za samochodem. I, na, I może nie jesteś takim ultrasem jak, jak ci, którzy właściwie na goje pięści biorą. na no Najtwardszych przeciwników i y, potrafią. To jest niesamowite wyczucie y, czasu, nie? sparować na przykład uderzenie jakiegoś bossa i doprowadzić do tego, że właściwie ta, ta walka staje się arcyprosta. Ale też ja y, włączyłem sobie, y, bo z Dark Souls mam już troszeczkę inne podejście. Z Dark Souls robię ta, y, dwa, że gram sam, odkrywając różne rzeczy, ale jak już przejdę coś, na przykład sobie patrzę, jak inni gacze wracają tego bossa, jak robili y, na przykład, nie wiem, tutaj coś innego. I było takich pa, pa, parę miejsc, yy, gdzie, gdzie na przykład widziałem, że można było sobie sprawę ułatwić walkę z bosami, yy, No ale, no to też jest niełatwo na to wpaść. Ale jak robisz na przykład speedrun, to, yy, to, to właściwie yy, na tym to polega, tak? Że właściwie walczysz z bosami i walki ci zajmują po parę naście sekund, maks. Właśnie kilka sekund. Wiesz, tu gdzieś na przykład bossa, gdzieś, gdzieś okrążysz, zmielisz, on wpadnie w przepaść, koniec tu gdzieś y, mm, sprawisz, że kręci mu się w głowie, podchodzisz do jakiejś y, balisty, strzelasz w gościa, bum, nie ma. No po prostu, jak ja widziałem, co ludzie robili y, na speedrunach, tak, w Dark Souls, to wiesz, po pierwsze y, niesamowite to, jak, do, jak oni do tego doszli, chociaż i tak nie jest tak, że wiesz, chowasz się w jakimś punkcie i właściwie z tego punktu wali, że to jest właściwie cała twoja strategia na walkę z, z tym, bossem. nie, no to chodzi o to, że jednak musisz y, wykazać się umiejętnościami, ale no, jest fenomenalne po prostu ile, ile w tej grze jest takich rzeczy y, pomagających ci, że sprawiających, że na przykład walka jest z, z bosem łatwiejsza. No, nie wiem, taki przykład ci dam. Jest, jest taki boss, użyje nazwy Meduza, któ, który to boss y, y, standardowo jest w, y, w takiej komecie, która jest wypełniona y, trucizną. I wchodzisz tam i momentalnie zaczynasz, wiesz, zaczynasz się truć. I Walka jest bardzo trudna, dlatego że no nie tylko walczysz z tym, że, że ta trucizna cię no niszczy cię, tak? No to jeszcze boss jest dosyć denerwujący, a dodatkowo ten boss się regeneruje w tej truciźnie. Więc właściwie wszystkie rzeczy, jakie tam są, są przeciwko tobie. Ale... I ja na to nie wpadłem, ale to widziałem później. No ja po męsku, wiesz, na twardo. Ale jest taka akcja, że niszczysz jedną rzecz, tam podpalasz ją ym, przed walką z tym bossem i to powoduje, że y, nie ma tej, y, tego, tego, te, tego, tej trucizny. I właściwie walka jest. Y, no, mega prosta. No, wiesz, to się na nie da porównać. Wiesz, no. Jest jedna walka, do której podszedłem i aż byłem zdziwiony, że w ogóle takiego bossa dali. Y, Jego nazwę Jabba the Hat. I wszyscy, którzy przeszli <laughs> Dark Souls wiedzą o co chodzi. I po prostu walka z tym bossem to jest banał. To jest. Y, no nie wiem i, i, i może po prostu czegoś nie odkryłem, że ten boss tak naprawdę nie rozwinął skrzydeł, ale. Generalnie, to, to, co chcę powiedzieć, to jest to, że, że legendarny poziom trudności w Dark Souls, to tak naprawdę jest to, co sobie ludzie stawiają przed sobą, żeby osiągnąć tej grze. I jest bardzo, bardzo popularną rzeczą, przy tego, że już tam platyny, tak? Przechodzenie gry postacią, której w ogóle nie levelujesz. Tak, to się nazywa jak Soul tam, że... Level One. Tak, I tak. ci goście, oni po prostu wykorzystują tą mechanikę dodatkową, ale no, oczywiście nie robią jednej rzeczy, czyli nie levelują postaci, ale no, generalnie jest tak, że, że możesz zmodyfikować bronie, możesz je ulepszać, jakieś dodatki, jakieś dodatkowe moce implikować i tak dalej, więc e, czasami ci goście e, są so level 1 e, są lepszymi wyjadaczami niż ktoś, kto ma postać, nie na, na 120 poziomie, czy jeszcze na jakimś tam innym. 120 poziom to nie jest jakieś takie socjalny wysoki, ale to już pokazuje, jak, jak długo grasz. Tak? A, a, a ci goście biorą na przykład jakiegoś takiego bossa na dwa, trzy strzały, jakąś specjalnie zmodyfikowaną bronią i, i no, radzą sobie fantastycznie. A speedruny właściwie to polegają na to, że goście praktycznie nago biegną przez, przez wszystkie te, te, te pomieszczenia i tylko, żeby walczyć z bossem i później bossa na sposób. I, I rekord, yy, jaki ja widziałem, oczywiście to nie jest yy, najlepszy pewnie czas, ale jaki ja widziałem, to była godzina 53 minuty. I to na pewno jest do poprawienia. Tak jak jest. Dokładnie, to sobie pomyślałem, że to taki grand zero, nie? Ale, ale tak naprawdę ludzie, którzy przychodzą grę yy, właśnie po raz pierwszy, no mówią, że mają 100 godzin na liczniku i tak dalej, ale to jest naprawdę taki dosyć... Yy, to jest, to jest granie na zasadzie, że nie tylko po prostu wszystko oglądasz, ale też dodatkowo jeszcze bardzo dużo spędzasz, spędzasz czasu w różnych lokacjach. Taką drobną zmianą jest to, że zabijając yy, potworki tych ty, ty, ty, ty, ty, ty wszystkich yy, przeciwników, oni w pewnym czasie przestają się odradzać i, i jakby masz jakby ograniczoną liczbę dusz, które możesz jakby tak wyfarmować. I to sprawia, że no nie możesz być, nie wiem, być cierpliwym i właściwie sobie e, cały czas w jednym miejscu spędzić i zrobić jakąś potężną postać dopiero gdzieś tam iść. E, chociaż zauważyłem, że i tak to, e, to jest wystarczająco dużo, jest wystarczająco dużo powiedzmy e, tych, tych postaci, tych przeciwników do zabicia, że nadal jesteś w stanie po prostu na spokojnie zrobić sobie mocną postać i, i nie mieć problemu z, z przeciwnikami. A tam chyba są tam jakieś metody, że tam jak spalić jakiś przedmiot w ognisku, coś tam, to przeciwnicy się zrobią mocniejsi, coś tam, tak. coś tam. Po prostu jest taki przedmiot, ja już zapomniałem, jak on się nazywał, dlatego że on jest, no, jego tak łatwo nie znajdziesz. On, mi się udało dwa takie przedmioty znaleźć. Generalnie to jest przedmiot, który podnosi poziom trudności danego obszaru wokół tego ogniska, Jednocześnie, jeśli ty wcześniej tam już byłeś, wyczyściłeś ten obszar, tak, że już tam się nic nie pojawia, to ci przeciwnicy pojawią się wcześniej i będą jakby o poziom wyżej, jeśli chodzi o, o, o poziom trudności. Bo generalnie jest takie, że, że po przejściu, powiedzmy, Dark Souls, no masz ten New Game Plus. I jakby mając ten przedmiot, jesteś w stanie sobie doprowadzić ten obszar do tego właśnie, że wszystkie te postacie, wszystkie ci przeciwnicy są jakby z New Game Plus. Jakby z kolejnego poziomu. Po prostu zwiększa się poziom ogniska standardowy jest jeden, w New Game Plus to jest 2 i tak dalej, i tak dalej. Potem jest jeszcze New Game Plus, Plus No tak, no bo możesz właściwie ile razy chcesz chyba przejść tą grę, no nie ma jakichś takich ograniczeń. No tak mi się wydaje, nie wiem ja, ja nie wiem, ja mogę mówić tylko co mi się wydaje, ale powiedzmy też z dodatkowych obserwacji. Generalnie jest tak, że no, po tym jak przejdziesz grę kilka razy, tak trzy razy i już zobaczysz wszystko, to większość ludzi się koncentruje na tym elemencie y, PvP, bo, y, bo gra ma bardzo rozbudowany właśnie ten element gry multiplayer, y, i to jest, co jest ciekawe, właśnie, to jest zupełnie coś innego niż miałeś niż masz winy grach. Generalnie większość rzeczy jest podobnie jak w Dark Souls pierwszej części, czy Demon Souls, tak. No po prostu, jeśli jesteś gracz człowiekiem, czyli powiedzmy, nie masz tego, nie jesteś tym holożem, tak? Czy nie, nie jesteś właściwie trupem, żywym trupem, to raz ty możesz przyzywać innych graczy do swojego świata, albo ty możesz oferować pomoc innym graczom? chodząc do ich świata, ale też możesz być zaatakowany i atakować innych graczy. Więc jakby, ty, jeśli atakujesz, to oczywiście wtedy e, no, musisz zabić e, drugiego gracza, żeby powiedzmy, nie wiem, osiągnąć sukces, a jeśli pomagasz, to generalnie jest tak, że zwykle przed jakimś bossem e, dwóch graczy e, razem próbuje pokonać trudniejszego przeciwnika i to naprawdę, to sprawia, że na każdego bossa, albo jest sposób, albo możesz właśnie poprosić kogoś o pomoc i ja widziałem, że na przykład, nie wiem, ten, nawet nie wiem, czy są jakieś ograniczenia, na przykład, ile możesz mieć pomocników. Ja widziałem jednego właśnie gentlemana, który grał i, i miał dwóch pomocników, więc w trzy osoby bossa, to to jest jak, nie wiem, jak kaszka z to jest, to, jest, to jest nic. Więc ja, ja podziwiam tych gości, którzy po prostu pokonują mnie, dość, że sami to jeszcze po prostu robią to w tak fenomenalny, widowiskowy, finezyjny sposób, że właściwie oglądanie ich w pojedynku z bossami to jest zabawa samą w sobie. Znaczy, jakby przyjemność samą w sobie. Więc i ten element PvP jest w grze bardzo rozbudowany i bardzo mi się podoba, jak że czasami, tak, no ty powiedzmy, jesteś taki strachliwy, nie chcesz walczyć, boisz się innych graczy, więc ani ich nie najeżdżasz, ani sam unikasz bycia, nie wiem, człowiekiem, bo nie chcesz być najechany. Ale jest kilka miejsc. W, w Dark Souls, które są przygotowane właśnie po to, żeby jakby zaznajomić się w taki, no powiedzmy delikatny sposób do tego, w, do tego PvP i e, gracze jakby, nie wiem, no, jest takie przymierze, obrońców, no, ja tak powiem, obrońców dzwonu, nie wiem jak to jest, e, przepraszam wszystkich prytystów, ale to się mniej więcej tak, powiedzmy, nazywa, że jesteś na wieży i w momencie, kiedy pojawia się gracz na tej wieży, jakby on tam, nie wiem, próbuje w, w zabić jakichś tam przeciwników, później walczyć z bossem, a ty tam jesteś i jej bronisz, pojawiasz się w świecie tego gracza, no i dochodzi do pojedynku. Jeśli ty go zabijesz, no to oczywiście, no, zostaje wypędzony, musi jeszcze raz podchodzić do tego, tego znania, jeśli on cię zabije, no to e, jakby niebezpieczeństwo zostaje e, e, otwarte i, i, i właściwie no, możesz być dumny z siebie, że nie dałeś się. I muszę przyznać, że Pierwszy raz, jak zostałem napadnięty, to byłem tak zaskoczony, że się pogubiłem i wyłożyłem się od razu, ale już będąc tam kolejnym w tym miejscu po raz kolejny, będąc ofiarą ataku po raz kolejny, byłem już na tyle przygotowany, że się nie dałem. I powiem Ci, że to są niesamowite emocje. To są niesamowite emocje, bo przede wszystkim oprócz tego, że widzisz, jak ten przeciwnik, jaką ma i zbroję, jaką ma broń. To, to nie wiesz nic o nim. Nie wiesz, czy ma jakiś, nie wiem, czy jest, czy jest magiem i tak. Dalej. To, to znaczy to zaczyna być oczywiste jak zamiast miecza trzyma różkę, czy coś w stylu, ale to jednak jest tak, że czasami ten efekt, na przykład, jak widzisz przeciwnika, który ma wielki młot, to jest pięć razy większy od niego. Wiesz, to może cię tak onieśmielić i wiesz, sprawić, że zaczynasz się, wiesz, bać, a trzeba w tej grze no, może nie tyle żeby być agresywnym ale też nie możesz grać bardzo pasywnie. Nie jak takiej taktyki obronnej. Trzeba po prostu umieć wyczuć dobry moment w walce i, i, i... No, ja mówię oczywiście z takiego z PvP amatora perspektywy, um, której specjalnie nie ma jakiegoś buildu pod to, ale naprawdę PvP w tej grze jest bardzo przyjemne, bardzo emocjonujące i, i sprawia, że, że, że to jest taki smaczek, który, um, którego nie ma takiej że, wiesz, Wyobraź sobie, że grasz w Skyrim'a i tak dalej, nagle cię jakiś inny gracz atakuje. I to w trakcie jakiegoś twojego pojedynku, questu, nie, wyrywa cię totalnie z, z, z akcji. No, niesamowicie interesujące doświadczenie. A Jest jedna no, taka miejscówka, gdzie właśnie też gracze jakby bronią miejsca, które nie dość, że no, sam gracz stanowi w niebezpieczeństwie, to jeszcze wszyscy przeciwnicy jakby stają się jego sojusznikami, wszyscy wrogowie i zaczynają coś ciebie atakować. I no to już wtedy jest walka, nie wiesz, tu walczysz o przetrwanie. I mi się parę razy udało te ataki odeprzeć. To jest niesamowita satysfakcja, kiedy e, takiego tefnisia, który jest tak pewny siebie, nie, tak machasz mu palcem i, i wiesz i, i wypędzasz go z e, podkolonym ogonem. To jest fantastyczna sprawa, naprawdę. To jest element, którym się bardzo e, bardzo, bardzo podoba. E, f... I jest element. Te inwazje, to jest świetna rzecz, to ten kop Yy, różne przymierza, jakby pozwalają ci yy, jakby dodatkowo zasmakować bardziej w tym. Także to nie jest takie trudne, że tam dostajesz jakieś takie pierścienie, które yy, przyłączenie do przymierza pozwalają ci pomagać innym graczom i, i, i jakby yy, to staje się takie naturalne, że w momencie, kiedy gracz jakiś potrzebuje pomocy, to jesteś w pobliżu, bam, gra daje ci komunikat, zostajesz przyzwany do tego świata i naprawdę świetna sprawa. Świetna sprawa. A powiedz mi, bo to mnie zawsze zastanawiało z tymi atakami i najeźdźcami i tak dalej, czy to jest tak, że... No bo ja rozumiem, że świat Dark Souls jest bardzo duży i w pewnym sensie otwarty. Tak, czyli no tam są bossowie i tak dalej, ale generalnie jest to, jest to jeden duży świat. Jeżeli ktoś cię najeżdża, to czy się zawsze pojawia, nie wiem, na terenie tej samej lokacji i na przykład nie może z niej wyjść, ani nikt nie może z niej wyjść, to jest tak, że on się pojawia gdziekolwiek, w tak. jej. I... Tak, to tak, znaczy generalnie to jest zależnie od... od um od miejsca, no nie? A generalnie musicie być w tym samym miejscu. Jeśli chcesz przywołać na przykład pomocnika, no to on zostawia znak w danym miejscu i jeśli ty przywołujesz go, no to on będzie przywołany do tego miejsca. Jeśli ktoś cię atakuje, to zwykle atak następuje w tej samej lokacji, czyli nie może być na przykład ty jesteś w, jednej, w jednym miejscu świata, ktoś jest w innym miejscu świata i przez to, że on ci najeżdża, to doprowadza do tego, że ty jesteś. Po prostu w danym jakby obszarze jeśli ty postanawiasz na, na, najechać kogoś, no to bum, to jest, to jest dosyć losowo zrobione, to, to nie, nie masz jakiegoś specjalnego wyboru, kogo najeżdżasz. To, to oczywiście możesz skorzystać z propozycji najechania kogoś, a przywołania kogoś i widzisz kogo przywołujesz, ale to jest, to jest tak zrobione, że to jest tak ograniczone do lokacji. Tam jest mnóstwo rzeczy, oczywiście ktoś, kto gra długo w Dark Souls, to, to, tak zna podszewki, on by tutaj jeszcze rozwiać wiele wątpliwości, ale, ale generalnie no to, jest, to jest w jakimś tam stopniu ograniczone. Więc to, ale to jest też tak zrobione, że gra, a to też na pewno wiesz, i większość osób, które cokolwiek wie o Dark wiesz, że na przykład gra ma taki dodatkowy element, też związany właśnie z grą wieloosobową, że ty widzisz innych graczy. Tylko, że to są jakby takie duszki. One się na przykład na chwilę pojawiają, gdzieś, jakby, jakby, jak gdzieś ktoś minie, tak. Jakby twoje światy jakby się łączą, jakby się przenikają, że te wymiary przychodzą i na przykład widzisz tą postać. I ona przyjdzie kawałek i nagle ją znikasz. Jak, jest, na przykład, nie, jak ktoś siada przy ognisku, bo to jest takie najczęstsze miejsce, gdzie ludzie się mogą w cudzysłowie spotkać, tak? To, to widzisz na przykład, że ktoś tam był w, w, w innym świecie, w innym wymiarze. E, robi na przykład dokładnie to samo, co ty. W grze jest ten system e, plam krwi, czyli widzisz... E, I to jest też, jak, jak było w poprzednich e, grach, w momencie, kiedy dotniesz plamy krwi, ona pokazuje ci, jak ten gracz zginął. Czasami widzisz plamę krwi przed skrzynią, no to już możesz, możesz mieć podejrzenie, że to jest jakaś pułapka, że musisz uważać. Na przykład gdzieś przed jakimś zakrętem, jakimś winklem widzisz plamę krwi, no to domyślasz się, że tam może być jakiś przeciwnik, który ci wyskoczy, albo jakaś kula, która zostaje stoczona ze schodów i, i, i tak dalej, i tak dalej, więc naprawdę no to jest to jest coś, co jakby sprawia, że mimo, że grasz, to jest takie MMO single player właściwie, że jakby grasz generalnie sam, ale masz mnóstwo takich elementów właśnie jakby niemal z, z jakiegoś takiego, z jakiejś większej gry, ale one są w bardzo w, w wyjątkowy sposób wykorzystane w Dark Souls i to jest, to sprawia, że ta gra jest wyjątkowa, no. to jest, to jest fantastyczne, zresztą w ogóle gra ma wiele zalet. Ona ma jedną wadę, Eee, że jest dosyć brzydka, ale to jest taka brzydota, która jakby w, po czasie ona w tobie jakby dojrzewa i nagle zaczynasz widzieć piękno tej gry. Więc ona, ona może mieć brzydkie tekstury, może mieć problemy z tym, że no musieli na przykład iść na pewne kompromisy, żeby, żeby framerate nie, nie spadał. Bo był duży problem z, z poprzednią częścią, że no były miejsca jedno z fenomenalnych, jedno z najlepiej zaprojektowanych miejsc w grze w pierwszej części sprawiało, że jak tam się pojawiałeś to, to właściwie miałeś, 10-15 klatek na sekundę i, i to potrafiło zniszczyć grę, bo tam była szczególnie takie miejsca, że mogłeś gdzieś błąd, popełnić, spać składki, goniec, trup. Więc musiałeś jeszcze uważać nie tylko na przeciwników, ale też na, na, na, na, na to, że po prostu gra o techniczne nie nie jest ci przychylna, więc... No to było ciekawe, słuchaj, gdyby taka kraina właśnie była umieszczona z premedytacją i nazywały się tam, nie wiem, świat skaczących Bez pikseli albo... Niskoklatkowców i tak dalej. Tak, ta, ta, ta, kraina niskoklatkowców, gdzie gra z premedytacją hmm. byłaby źle zoptymalizowana w automokacji, tak. nie? Były tam... To, to było coś. No gra, gra jest zoptymalizowana całkiem nieźle. Jak zwykle, no, niektóre miejsca wyglądają bardzo brzydko, ale co urzeka, to jest architektura tych Znaczy architektura w sensie projekt poziomów, bo naprawdę czasami jak widzisz to, to co ta wyobraźnia twórców stworzyła, jakie tam są po jakieś zawiasy, jakieś przejścia, jakieś kładki, to wszystko. Zamki, pałace. No po prostu robi to fenomenalne wrażenie. Czasami jest tak, że po prostu wyjdziesz sobie gdzieś, staniesz na jakimś kamieniu i podziwiasz po prostu... No, no są miejsca, które zapierają, tak wiecie, więc jakby ja już dzisiaj widziałem, bo pojawiły się w końcu pierwsze, yy, yy, jakby nie tyle, że zwiastuny, to pierwsze gameplaye game z wersji PCTowej, gdzie gra po prostu chodzi ultra płynnie w 1080p, więc robi bardzo dobre wrażenie, wiesz, że tekstury są wysokiej jakości, więc mm, nie są potrzebne żadne dodatkowe patche, mody. Ale no, ja też liczę na tym, że jednak te patrzę widzą, bo to, co one zrobiły z Dark Souls 1, która po prostu była takim słabym portem z konsol, ale jednak dzięki kilku poprawkom no, no, ta gra wyglądała naprawdę bardzo ładnie, no, z Dark Souls 2 pewnie uda się zrobić dużo, dużo lepsze rzeczy. No ja życzę bym tym wszystkim biednym pc którzy muszą wiesz, w znoju i w trudzie i w biedzie przeczekiwać tupiąc nóżkami ten dodatkowy mija się od premiery konsumowej wersji, żeby dostali super dobrze zrobiony port, bez żadnych wtop technicznych. Dokładnie. To że... znowu strasznie znaczy ja, ja, ja po cichu liczyłem, ale okazało się, że to jednak, e, e, że tego nie będzie, że ta gra będzie wyglądała na pc tak jak w tych pierwszych za, e, zapowiedziach. Uf, e, kiedy naprawdę te efekty świetne, no, Robiły wrażenie, ale okazało się, że no konsole nie, nie są w stanie w starej generacji uciągnąć tego bez, bez no spadku jakości, tam bez spadku klatyk animacji. Więc no niemal przebudowano całą grę. No to, jest, to, jest, to nie można mówić, że odjęto tak jakiś efekt świetny i tak dalej. Wiele rzeczy zostało po prostu odmienionych. I, i, I ta gra nie robi takiego wrażenia, jak, jak robiła po ZSNAF, ale ona po prostu ma. Ma inne elementy, które sprawiają, że, że się nie można od niej oderwać. Słuchaj, a ja coś tam mi się obniuszę, że tam jakieś dosyć oryginalne, specyficzne poczucie humoru się pojawia. Znaczy to prawda, bo jest w ogóle dużo nawiązania, nawiązań do, tak mi się wydaje, do, na przykład do wojen. Wspomniany wcześniej jeden z przeciwników wygląda jak Jabba the Hutt. Znowu są pewne bronie, takie, takie ostrze, takie podwójne ostrze który właściwie wygląda jak taki e, podwójny miecz świetny, Znaczy nie z wyglądu, właściwie zasada działania jest bardzo podobna do tego, jak, jak Darth Maul wywijał swoim podwójnym mieczem świetnym. E, więc... Takiej niewiarygodnej staregi w ogóle. Tak, tak. Znaczy w ogóle jeden z niesamowitych filmów, jakie widziałem, y, y, y, autorstwa właśnie jednego pana, który jest absolutnie mistrzem. Znaczy to jeden z takich graczy, którzy opanowali grę nie tylko do perfekcji, ale też jakby ich umiejętność od no, na przykład parowania, co jest bardzo trudne, no, no jest fenomenalna. I jest jeden taki filmik, gdzie po prostu gościu, który jest niby jak Neo z, z Matrixa, bierze dwóch takich przeciwników naprawdę trudnych, na gołe pięści się z nimi mierzy i robi to fenomenalnie. I w ogóle muzyka, jest to fajny film jest zrobiony, bo ta postać, prawda, jest w takim czarnym płaszczu i tak dalej. I, i, i to jest oczywiście ale z tego odpowiednia muzyka, jakieś stawki, fenomenalnie to się ogląda, ale, ale jest jeden bardzo fajny pomysł, bo tam jest mnóstwo takich ukrytych żarcików, wiesz, tam jest, tam jest mnóstwo takiego humoru, e, e, zresztą gra w, w polskiej wersji językowej fenomenalnie jest przetłumaczona, tam nie ma za dużo tekstu i, i tam nie ma dialogów, które są jakby specjalnie trudne do przetłumaczenia, tak, bo generalnie gramy mrukiem i to do nas mówią, my nie odpowiadamy, czy jakieś takie opisy, które są podczas ekranu ładowania, czy opisy przedmiotów, czy nazwy miejsc, no fantastycznie, fantastyczna robota. No, szczerze mówiąc, ja nie, nie, nie znalazłem niczego, do czego bym się przyczepić, jeśli chodzi o tłumaczenie. Oczywiście gra nie pozwala, to jest, to jest błąd, zmienić języka, tak po prostu. Więc jak masz na przykład polskie konto na konsoli, to gra ci się odpali w polskiej wersji językowej, jak masz angielski, angielski. Więc to jest taki mały minus, że no, nie możesz sobie tego zmienić bo w późniejszych, grze jest ważne jednak, że, że operujesz jednak tymi takimi oficjalnymi nazwami. Ale jest jedna właśnie bardzo fajna rzecz w tej, w tej grze. Ja myślałem, że, mają, że mi się pojawi jakiś bóg, bo gra ma pewne takie, takie rzeczy, które nie końca działają, na przykład laguje ci dźwięk podczas walki, uderzysz przeciwnika i tak dalej i dopiero na przykład sekundę później słyszysz uderzenie miecza. Tak? To może trochę wybić. Masz jakieś tam drobne usterki, ale to jest naprawdę coś, co, co w głównej mierze nie przeszkadza. Ale miałem taki moment, że gram sobie, gram i w pewnym momencie zdjąłem pancerz i patrzę, kobieta. I nie mogłem o, sobie. Przy... Plot tak, i mówię, co się stało. Więc no to nie, nie zły baj, że nie? Gram sobie, wybrałem sobie faceta, byłem pewny, że sobie wybrałem faceta, nie? A tu wybrałem sobie kobietę. I naprawdę zacząłem przestać wierzyć moim, moim, moim zmysłom, no nie? Bo być może rzeczywiście tak naprawdę wybrałem kobietę i już tak i zapomniałem z tego wszystkiego. Albo, tak jak podejrzewałem, jest bug w grze i, i to on sprawił, że płeć na grze mojej postaci się zmieniła. Co później okazało się i do, do, dosłownie nie dano się dowiedzieć jakby długo, długo później, bo w międzyczasie mi się ta postać, jakby płeć mi się tej postaci odmieniła. I znowu powiem, o dobrze, w nowy jeste no, i tak dalej. Tak swoje, jakby w, Baldursie się pierwszym, w pierwszym Baldurcie był taki pas, który jak zakładałeś, to zmieniać się płacz, chyba zmieniałeś się w ogóle przy okazji. No właśnie że w się, że jest coś bardzo podobnego do jego działania, chociaż to nie pas jest atrumna. Po Ho. prostu jest takie miejsce, w, w, w, w, w, bardzo na początku, okay? gdzie właściwie dostęp nie jest o tyle prosty, że strzeże go dwóch takich, kurde, obleśnych wielkoludów, takich grubasów, które, którzy po prostu mogą cię pożreć. Naprawdę, tak autentycznie. Biorą cię, jak cię złapią takie łapska swoje, to cię i koniec. No to wiesz, tego się nie da przeżyć. Rybka z Mario. Dokładnie. I no, po pokonaniu tych, potrzedłem sobie do, tam na brzegu leżała trumna. No i co normalny człowiek robi, jak widzi trumnę? Kładzie się. Dokładnie. To się położyłem ekran zniknął, tam fade to black, włączył się z powrotem, no nie, wyszedł i nic. Sami no, ja mówię, no, czy taki bajer, nic z tego nie ma. I, a jeżeli jesteś w że to nie widzisz po prostu, jaką jesteś postacią. Ale miałem w pewnym momencie takie coś, że no coś ten mój zawodnik za bardzo wywija biodrami, prawda, że coś tam, tak, te, te krągłości jakieś takie widać, nie? Bo, to, bo te pancerze są dosyć takie masywne, tego, tego tak nie widać. Ale ruch jednak no, jest charakterystyczny. I widać jednak, że kobieta się obożna, nie mężczyzna. No i w momencie, kiedy postanowiłem zbadać sprawę, zdjąłem pancerz, no nie odkryłem, że gram kobietą. I najlepsze jest to, że ja później jeszcze raz szedłem do tej trumny. Zupełnie nie wiedząc, co narobię, ale tak mówię, a to sobie wejdę jeszcze raz. Mówię, wiesz, jak to jest. Jak człowiek widzi trumnę, to wchodzi do trumny. I, i, I też oczywiście nie zauważyłem efektu, ale później byłem mega zadowolony, bo ach, gra mi się naprawiła, ten. Bug zniknął, no, znowu gram mężczyzna. I dopiero później Dobre, właśnie dobra. na grupie facebookowej poświęconej e, właśnie e, gram Serii Souls e, przeczytałem, że kolejna osoba, jaka to nie było o mnie, e, no weszła do trumny i myśli, że mam baga I wtedy wiesz, nagle, wow, takie odkrycie. No i wiem ja że to dobra. jest. To jest takich takich smaczków, takich małych rzeczy, które po prostu nie widać. One są poukrywane, bo, bo ta, ta gra to jest jakby taki. E, to jest taki, taka klasyczna gra, gdzie możesz w bardzo taki niesamowicie inteligentny sposób, ale też no, fantastycznie, jak już tutaj odkryjesz, no, upłychać Easter Egg. Naprawdę, tam jest mnóstwo No ja, będzie, ja nigdy nie grałem w pierwszy Dark Souls, ale ile raczej przypadkiem na, na YouTubie zawędruję na kanał. Chyba tego gościa, o którym mówiłeś wcześniej, ja nie mam zielonego jak on się nazywa, ale on na pewno wśród ludzi, którzy kojarzą, wiedzą o kogo chodzi. On robi takie całą serię filmów, gdzie wyjaśnia fabułę, pokazuje jakieś tam poboczne wątki. To, to tam najbardziej czy to jeden z najbardziej znanych darksonsowych youtuber, youtuberów. Coś tam But Epic brał. Bardzo możliwe, na nie na, na klarze, ale to ilekroć tam z, z wędruje, to kończy się tym, że oglądam, nie wiem, pięć, dziesięć różnych jego filmów pod rząd, poznaję te postacie, potem sobie czytam coś na wiki, mhm. bo to uniwersum samo w sobie wydaje się bardzo ciekawe i to, że ono w grze jest tak strasznie ukryte i właściwie no, wnioski, które on wyciąga, że tu w tej lokacji tam jest posąg, który patrzy na wschód, a jeżeli wyobrazisz sobie mapę tego świata, to na wschód tej lokacji jest taka wieża, a na tej wieży jest dom, a w tym domie siedzi kot na krześle i ten kot na krześle patrzy na zachód, czyli patrzy na ten posąg, czyli ten i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A czy to, to już to... jest taka niesamowita interpretacja <laughs> tego wszystkiego, ale, ale, jest, to, to ale bardzo... jest to bardzo fajnie się to ogląda i, hmm. i właśnie. Znaczy, wiesz, bo ten świat, on jest, on jest wbrew pozorom bardzo bogaty, tylko, że problem ym, y, z tą grą w, w, dla kogoś, kto, kto jest przyzwyczajony do, tego, że, na przykład do takich gier, jak na przykład Metal Gear Solid, że wszystko jest jakby bardzo patologicznie wyjaśnione, także oprócz tego, że masz yy, no, trwając pewnie godzinę y, filmy przerywnikowe, no też masz mnóstwo informacji, które ci docierają, na przykład, nie wiem, z, y, y, y, y, y, y, przez jakiś interkom, tak, przez jakieś rozmowy i tak dalej, więc jakby to wszystko jest jakby wyłuszczone. Tutaj Właściwie pojawiasz się znikąd, rozmawiasz z jakimiś wiedźmami, one ci w dosyć taki enigmatyczny sposób mówią, gdzie jesteś, co i jak i tak dalej, ale jakby nie mówią ci o celu twoim, tak? że właściwie wiesz, że gdzieś tam nad tym światem y y y że gdzieś tu kontroluje wszystko jakiś tam władca, którego, taki król, którego po pokonaniu, no nie dam, wiesz, przywrócisz, masz jakąś równowagę, czy coś takiego, ale ty naprawdę nie wiesz tego. I to, co się dowiadujesz o grze, to są właśnie te takie rzeczy, które odkrywasz i składasz. I no to fantastyczną rzeczą jak w internecie jest to, że ludzie potrafią się odnaleźć dzięki temu, że ta globalna wioska graczy potrafi właśnie stworzyć takie, takie wiki, gdzie każdy element jest opisany, gdzie to z tych wszystkich, każdy ma klocek puzzle, tak? I razem wszyscy nagle, jak zaczynają się z tymi puzzleami spotykać, to są w stanie ułożyć obraz i okazuje się wtedy, że pod płaszczykiem tego wszystkiego, tej, tej tajemnicy, tej i tak dalej, kryje się naprawdę coś więcej, jakaś fabuła, jakieś smaczki, tak dalej. więc no to jest naprawdę świetna gra, którą się odkrywa. Tylko jak powiedziałem, że pierwszy Dark Souls odkrywałem sam i to jest w ogóle niesamowita rzecz, odkrywanie tej gry samemu bez przewodnika że ten przewodnik jest to, to jest doskonała rzecz, żeby później sprawdzić co minąłeś, czego nie widziałeś i tak dalej, ale za pierwszym razem warto grę przejść samą, więc to tak, to tak na koniec jeśli chodzi o Dark Souls i ja wiem, że to co powiedziałem to dla kogoś, kto gra w Dark Souls a są takie o, takie nic nowego wiesz, tu taki, taki laik się wypowiada, który pograł 50 godzin w Dark Souls 2, co tam może ciekawego powiedzieć, ale naprawdę jakby chciał te wszystkie osoby, które uważają, że Dark Souls nie jest dla nich, bo jest grą za trudną, żeby się nie martwili, że ta gra pozwoli im grać, jeśli tylko mają chęć, także jeśli tylko odważą się zaangażować trochę bardziej, że ta gra pozwoli im poczuć smak, co to jest naprawdę, co jest naprawdę niezwykłego. Naprawdę jeśli poświęcisz jej trochę więcej czasu i będziesz robić to wszystko jakby tak swoim rytmem, to jest w stanie naprawdę dużo z tej gry wyciągnąć e, przyjemności i nie będziesz potrzebował ani przewodników jakichś specjalnych, internetowych, e, czy oglądania e, filmów z YouTube jak przejść danego bossa, bo, bo to wszystko przyjdzie naturalnie. Tylko po prostu z Więc e, naprawdę da Dark Souls 2 polecam. Piotrze, w co tak. ostatnio grałeś, oprócz jeszcze Infamous. Tak, zaczęło mi się grać jeszcze trochę w Mercenal Kings i mam strasznie mieszane uczucie do tej gry. Mercenar mm -hmm. Kings jest to na pierwszy rzut oka z trailerów i z jakichś materiałów zapowiadających, Miał to być Metal Slug nowej generacji. Znaczy gra w, absolutnie w stylu retro, mm -hmm. z pixelartem, gdzie biegamy sobie naszym ludzikiem, napieprzamy do wszystkiego, co nam się napatacza pod lufę, z dodatkową możliwością konfiguracji własnej broni. Niestety okazało się, że ta gra jest czymś zupełnie innym. To znaczy, owszem, biegamy sobie ludźgiem, strzelamy do wszystkiego, co nam się napotoczy pod lufę i faktycznie możemy sobie to bronie robić, ale absolutnie nie jest to Metal slack. Mhm. To znaczy, Metal slag był strzelaną, gdzie cały czas byliśmy przed siebie w prawo, pokonywaliśmy liniowe etapy i dochodziliśmy na końcu do wielkiego bossa. A tutaj mamy, jakby to powiedzieć, huba. Z którego wychodzimy na misje dziejące się na poszczególnych mapkach. Mhm. Jak kończymy tę misję, to zdobywamy punkty doświadczenia, awansujemy tak, jakby na wyższy stopień wojskowy i odblokowuje nam się kolejna mapka. Grałem w jakieś 5-6 godzin i mapki odblokowały mi się łącznie 3. To znaczy. Musisz zapłacić coś jeszcze, nie? Nie, nie, nie, nie. Tam po, po prostu robisz misję i w, w, razem z, że tak powiem. Yy, tym jak fabuła gry idzie do przodu, to pojawiają się kolejne lokacje, ale jeżeli przez pierwsze nie, na przykład dwie godziny, cały czas chodzisz w obrębie jednej lokacji i masz tam kolejne zadanie, cały czas w tej samej lokacji, na tej samej mapce, Aha. że tam, nie wiem, uwolni pięciu zakładników, okay? uwolniłeś ich, wracasz do bazy, nie wiem, zmierzasz sobie coś bronią, drugie zadanie, o, wiem, zabij przeciwników na tym obszarze i znowu lądujesz w tej samej lokacji. No, okay? taki... Zabijesz ich wszystkich, wracasz do bazy, Bierzesz kolejną misję, tym razem na przykład polega ona na tym, że musisz zabrać 10 kawałków drewna, bo przez to, że w grze jest bardzo rozbudowany crafting broni. No tak, najmniej ta musisz sobie sami strugać wszystko. O, tych przedmiotów jest od groma, i przedmioty wszystkie po prostu są niczym lud, wypadający z przeciwników. Więc znowu wracamy do tej samej mapki, biegamy po prostu w kółko, zabijamy przeciwników, licząc na to, że z nich wypadną albo ze skrzynek, które tam są. To drewno, czy tam, nie wiem, szkło, czy polimer, czy tak. kwas solny, czy cokolwiek innego. No i, i mieszane uczucia polegają na tym, że z jednej strony bardzo fajnie mi się w nią gra. Bo, bo samo Aha. to bieganie, strzelanie to jak ta gra wygląda jest tam sporo chmoru. Jest, e e jest też kop, jest ja też kop, jeszcze nie wiem, okazji grać jest ale jest kop i to jest kop, i e że tak powiem, kanapowy, i onlineowy do czterech osób chyba. No proszę. Jest spoko. Natomiast ta mega chamska powtarzalność tych map, gdyby, ja nie wiem, to było tak, że jedna mapka na dwóch, trzech misjach się i tyle i dalej. Ale nie. Tam na tym pierwszym stopniu wojskowej misji jest chyba z 12 czy z 15 i one wszystkie dzieją się w obrębie jednej czy tam no dwóch tak. mapek. Znaczy w ogóle ja teraz sobie na szybko puścimy jakieś takie filmy, który mi pokaże, jak ta gra wygląda i widzę, że no, pełen retro. jest pełen retro, ale taki retro właśnie ośmiobitowy, ja bym powiedział, bo Metal Slug jednak mimo, że to jest taka platformówka z taką stylizowaną grafiką, ta rozdzielczość jeszcze dodatkowo sprawia, że te piksele są takie wyraźne to jak patrzę na na Metal na Mercenary Kings, to oczywiście stylizacja jest no, bardzo podobna do, do, do Metal Slug'a, ale graficznie to wygląda coś na pograniczu, nie wiem, kontry, spelunki i, i właśnie Metal Slug'a. Taki miks z tak, jakimś spol spolunki. aktywnym realdingiem jak w jak Gears of War. Więc jakiś taki po prostu taki miks wielu, wielu gier. No. Część na przykład tylko jest mechanika, część na przykład, nie wiem, stylistyka i To jest taki miks po prostu, jakby ktoś zrobił coś, mając po prostu jakiś przepis na zasadzie z tej gry chce to, z tamtej gry to. Ma to wyglądać tak jak to. No to mi też też miary trudne. Czy, kurde, problem polega na tym, że nie potrafię do końca powiedzieć, czemu spędziłem tyle czasu z tą grą, kiedy mam dużo innych gier, którą mógłbym grać. Ale coś mi się nie podobało na tyle, że do niej wracałem wiele razy. Nie wiem, czy ta jakieś takie właśnie miłość retro w niej przedstawionej, czy. Nigdy nie miałeś Pegasusa, więc może dlatego. Tak... Nie, no miałem, miałem Pegasusa. A, miałem czyli Nessa, dlatego, że właśnie miałeś Pegasusa. Też, że nawet miałem Nessa oryginalnego. No przecież. Że, że ale, każdy... ale przecież te cardzice z Pegasusa nie, nie pasują do nes -a. Nie pasują, nie pasują. I wtedy to był problem, bo jeden cardzice do NES-a kosztował w smaku tyle, ile cały Pegasus. A na Pegasusa miałeś tam 3000 gier na, jednej, na jednym kadrzyżu. Tak jest. Mm, mieć jeden kadroć, mm, No i generalnie raz mówiąc, gra, tak jak mówię, z jakiegoś podejrzanego powodu mi się podoba, ale... Nie potrafiłbym jej z czystą sobie polecić, bo, bo to jest tak, że ona ona no chyba że ciąga. Tak, no chyba, że na, no właśnie, chyba że za darmo, a jest w plusie na PS4, więc y, też w sumie to. Ja, ja wcześniej widziałem jakiekolwiek zapowiedzi to i tak chciałem ją kupić. Mhm. Ale cieszę się, że jej chyba w plusie, bo gdybym kupił, to byłbym trochę bardziej niezadowolony. A wytłumacz mi, dlaczego ta gra jest na PlayStation 4? Bo ona w ogóle nie wygląda jak coś, co by miał problemy na PlayStation 1. Ja no... się uruchomić. Nie wiem. A dlaczego Don't Starve jest też tylko na PlayStation 4 a nie jest na PlayStation 3 Hamstwo. Albo. To jest y, prawda y, o... odpowiedź. Ktoś szukamy? Outlast. No nie no, Outlast może faktycznie wyglądać. Nie, Outlast tak jest, powiedzmy, grą przynajmniej nowo my jeśli chodzi o, o pewne aspekty. Bo, tak. bo ta gra może być na wyjście Kings bez żadnego problemu mógłby działać na PS3. Co prawda nie wiem, czy przy czteroosobowym kopie i tym, że tam się dużo dzieje na tym ekranie, bo tych przeciwników jest od groma, mapy są O, no, bardziej Dios, Jak widać, jak Super Nintendo, to by wie, 18 graczy mógł. to wcześniej. Ale no... Nie wiem. Chyba odpowiedź jest taka, że... Ale w jest coś, e, a propos remote playa i Mercenary tak, tak, tak, tak. tak tak Ponieważ y, słyszałem w internetach szeroko rozumianych dużo opinii na temat tego, jak to remote play beznadziejnie działa. W, w BBS-ach i na ircu przeczytałeś. W Wii U, tak jest, i na, na czacie onetowym, i na A, Wii U, red, i, na Wii U gry <grych> i na Wii U absolutnie w ogóle nie ma co porównywać. Mhm. To z ciekawości odpowiada sobie właśnie Mercenary Kings w, w, na widziu w łóżeczku. I, nie wiem, znowu wychodzi na to, że ja się nie znam i po prostu nie dostrzegam tych klatek ani, ani żadnych artefaktów, ale mi się grało w to równie dobrze i przyjemnie i wygodnie grało mi się na, na, na głównej konsoli. No, zależy Więc... jak lekko masz łóżko od konsoli. No bardzo blisko mam i faktycznie jak poszedłem kiedyś witam do łazienki, bo chciałem coś o nie pokazać, to się po... no prawie że, prawie że. Aha więc może ma to jakieś znaczenie odległość do konsoli, to prawda słyszałem również, że wcale nie, że nie ma to żadnego znaczenia i wita może leżeć prawie, że na PS4 czy też na routerze a i tak ledwo działa, to no, no ja tego nie zaobserwowałem, Arseneur Kings nie jest może jakąś hiperdynamiczną no. grą ale jest dość dynamiczna jednak mu no wszystko i, i no mi się absolutnie okej. Okay. Czy znaczy ja grałem w ogóle w, w Shadow of the Colossus na remote play, na widzie, na nawet jakiegoś jednego bossa ubiłem, przynajmniej jednego, więc w tej grze, gdzie jednak to sterowanie jest dosyć ważne, tak? co by nie było, to jest gra zręcznościowa. Wszystko działo sprawnie. Oczywiście, no, musisz sobie zmieniać. Ja nie wiem, jak to jest w PlayStation 4 przy, przy Playu, ale jesteś w stanie sobie zmienić jakość tego streamingu. Że im więcej, powiedzmy, im większy bitrate, tym, tym może ci to wszystko wolniej chodzić, ale to ładnie wygląda. Jeśli zależy ci na, na dynamice i szybkości, to też sobie tam odejmujesz o, tej, tej jakości tego ekranu i to naprawdę działa bardzo dobrze. I teraz jak e, okazuje się, że to w, ten Remote Play działa z każdą grą, a przynajmniej powinien grać z każdą grą, no to jestem ciekawy po prostu, jak e, jeśli ja, ja, wychodzić na... gry, to po prostu nie, nie wiem, czy jednak no, nie skuszę się na. Znaczy, tak. Reimon, Play, e, e, e, to, to ciężko powiedzieć, że on działa z każdą grą, bo on działa po prostu z czwórką. To znaczy, kiedy tak. odpalamy tą opcję, to no tak. po prostu Wita wyświetla obraz bezpośrednio z PS4. I możemy wchodzić po sklepie, nie wiem, przeglądać internet z, z Tak, ale pamiętasz, że jak, to, jak to, nie wiem, czy kiedykolwiek podłączałeś do PlayStation czy nie, nie, nie. generalnie to tak wygląda, że tak masz po prostu, remote play polega na tym, że masz dashboard z, z telewiz na telewizorze to co widzisz na telewizorze to yy, przełączasz i widzisz to na konsoli i czy chodzisz sobie po tym yy, po menu, tam XB, XMB nie? możesz sobie włączać to, to i to ale w momencie kiedy na przykład próbujesz odpalić film yy, na DVD albo grę, jeśli ta gra nie ma wsparcia właśnie, no -playa, to na to się nie odpali a wygląda na to, że po prostu to też, żeby kliknąć, no bo to jest w końcu tylko streamowanie obrazu. No, ale okazuje się, że coś więcej jest potrzebne. Więc to nie jest tylko kwestia po prostu streamowania tego, co widzisz na ekranie. To, gry muszą to po prostu wspierać. I e, to założenie, że na PlayStation 4 wymóg jest taki, że każda gra ma wspierać to, to powoduje, że e, no, działa to tak e, no, jak to się mówi, bez, bez jakiegoś takiego najmniejszego problemu. No. Więc, e, no, tylko tak pytam, bo generalnie chodzi mi o to, że e, ta funkcja jest jedną z tych takich funkcji, które jak dla mnie, no, powoduje, że to jest, że chcę, chciałbym sięgnąć po PlayStation 4 i, i na przykład możliwość grania w taki Watchdogs właśnie w sypialni, na ekraniku, tak, wiesz, kiedy nikomu nie przeszkadza, mogę sobie tutaj te słuchaweczki założyć i w ten świat się bić, no to jest, to jest super sprawa, no. No, sprawdzę, jak to działa w środku to. Musisz, bo... tak następnego Cześć, odcinka, jeżeli tak. dalej nie będę widział tych wszystkich problemów, o których już czytałem w wielu miejscach, no to... to znaczy nie to... Coś może ze mną jest nie tak, nie wiem. Nie no, ja, ja żartuję z tym, że nie widzisz różnicy między 720p a 1080p. Nie, no znaczy słuchaj, no ja ostatnio bardzo długi wywód słyszałem na temat tego, jak to właśnie jest 30 klatek i są artefakty i jest laki, w ogóle jest źle, brzydko i niedobrze, a ja kurczę tego nie widziałem, więc zacząłem się zastanawiać, w czym leży problem. No tak. Um, czyli Messenger i Kings. Za darmo Dobra, jak najbardziej. Bo za darmo, w, plusie. Znaczy, <głos> tak w cudzysłowie oczywiście za darmo. W plusie. No tak, w ramach abonamentu. Mhm. Um, tam jeszcze coś grałeś, Piotrze? E, nic mi tu głównie nie przychodzi. A ty? To może zrobimy... No ja oczywiście chodzę po Dragon League. Czyli tym... Tej krainie właśnie Dark Souls. To jest jedyna moja gra, którą ostatnio... No jakby poświęcam cały mój czas. A jeśli dobrze pamiętam, to ostatnio, jak rozmawialiśmy, zamierzałeś się z Diablem, diabłem. No i tak okazuje na... się, że po prostu Dark Diablo Dark przegrał z Kretesem. Z Kretesem. Oh, no niestety Diablo jest fajną grą. Świetną do, do koopa, z przyjaciółmi i tak dalej. Ale to jest gra, która w porównaniu do Dark Souls i ja to nie mówię sobie, żeby, żeby obrażać raczej Diablo, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu jaki, że, tak jak to wspomniałem wcześniej, Diablo wymaga naprawdę minimum od ciebie jakby zaangażowania takiego wiesz. Możesz sobie chodzić i tylko grasz, klikasz, żeby farmić. i Tylko patrzysz, co ci fajnego wypadnie. I tylko granie na wysokim poziomie trudności w Diablo, przynajmniej jednym z tych dwóch najwyższych, albo najwyższym, powoduje, że musisz naprawdę uważać, jak grasz. Jakby to wprowadza ten element, tak, że nie możesz sobie po prostu iść na pałę i i właściwie trzymając kilka przycisków ciśniętych, to, to, to grać. I to spowodowało, no nie, że ja postanowiłem po prostu Diablo na chwilę odłożyć. Że Reaper może, może, może pójść za stawkę, bo ja potrzebuję taką grę, która mnie stymuluje na innym poziomie. Więc Diablo, niestety, no, nie miałem okazji więcej pograć niż, niż ostatnio. Właściwie trochę tylko pograłem tego, tego, pierwsza, tego piątego aktu, posłałem parę interesujących. Ja to nazywam audiologów, bo to są płaszczyźni, które odnajdujesz. I to jest świetny zamiar. W ogóle wersja polska bardzo przyjemnie się słucha. Eee, o tyle to jest dobrze zrobione, że naprawdę wsłuchujesz się w to, co, co, czy mówią postacie, czy to. Bo ja mam ten problem, szczególnie jak gram takie gry podobne, albo gram MMO, że przestaje się zupełnie interesować tą treścią. Tymi, tymi rzeczami, które mają mi do powiedzenia te postacie, eee, opisem Questu. Ktoś, tak naprawdę to jest tak, że ktoś mi tutaj próbuje opowiedzieć jakąś fascynującą historię, dlaczego potrzebuje tych pięćdziesiąt skór z tych dzików, nie? Znaczy ja to mówię przykładowo. A tak naprawdę, wiesz, bo tam, że coś, tam, że tak naprawdę musi ubrać całą wioskę i gdzie zima i tak dalej. jest piękna historia, wzruszająca w ogóle z happy endem i córkę ci oddam za żonę i tak dalej, quest i miecz świecący w ciemności. Ale tak naprawdę to chodzi o to, że, wiesz, patrzysz na to pięćdziesiąt skór dzika, quest reward, miecz świecący w ciemności i córka tam, nie wiem grabarza, czy tam cokolwiek takiego. I to jest właściwie to. I Kiedy grasz w taką grę, która ma naprawdę bardzo dobrze, jest dobrze zlokalizowana, ma bardzo dobrych aktorów, to słuchanie przychodzi tak naturalnie, że właściwie to, to nie, nie chce nawet ci przeklikiwać tego, że się zatrzymujesz, robisz sobie pauzę, żeby ci te dźwięki z, z tła nie zagłuszyły tego, co ma do powiedzenia ten pan, który zostawił ten taki bardzo ważny wpis w audiologu. Więc te, no to jest fajne. tylko rzeczywiście postanowiłem, że skoro ta gra mi tak się podoba pod tym względem, to ja potrzebuję po prostu być, mieć więcej czasu, żeby zaangażować się w to, nie na zasadzie, że chcę sobie przeklikać, wylewelować postać, może coś wyłowić, tylko jednak, żeby ten, ten akt skupienia potrzebujesz. Jak dobrą książkę, zasmakować go. I dlatego Diablo 3 na razie w odstaweczkę I, i, i Dark Souls całkowicie przejął tutaj połeczkę, jeśli chodzi o moje granie. Ja bym proponował taką króciutką przerwę. Jeden z naszych słuchaczy, Darek, nazwisko dla wiadomości redakcji, bardzo, bardzo spoko, chłopak, zostawił kod. I okazuje się, że w dzisiejszych czasach nie ma podcastu o grach w Polsce, który nie rozdawałby kodu, więc żeby nie, nie być w tyle za trendami, postanowiliśmy, że jednak Fantasmagier też musi wrzucić jakiś kodek. Kodzik. I zaczniemy od gier dużego kalibru, takich dla poważnych panów. I pierwszy kod będzie właśnie na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Później postaramy się może jakiś konkurs zorganizować, żeby, żeby jednak uzyskanie tego kodu no, było troszeczkę trudniejsze niż, niż tak po prostu słuchanie tylko. To na Steema kodzik będzie? Czy no to? to będzie kodzik na steam e, na, steam na Cywilizacja Część piąta. To poczekaj, tylko Steama włączę. No. To proszę tam. To specjalnie na ciebie odczytam od tyłu. Ja żartuję, akurat specyzację piątą mam, więc mhm. mi się nie nada. Więc y, pierwsza część kodu. H, V, E, K, C. Druga część. 7, J, 2, E, D. Ostatnia część kodu podam później. Czyli znowu tradycyjnie w myśl właśnie takiego porozrzucanego. Mógłbym jeszcze dodać tak, że może jakąś cyferkę zapomnę gdzieś i tak dalej, ale takich rzeczy nie będzie robić więcej. Powinieneś teraz zrobić tak, że ostatnią część kodu powinieneś wkleić w podcaście gdzieś tak na przykład w 20 minucie, czy to znaczy, nie, że konkretnie w 20, tylko gdzieś tam zrobić, nagle wiesz, taki pyk, tak, że nikt nie będzie wiedział o co chodzi, mógł, że coś zabogotowaliśmy, jak bez sensu i hmm. potem jak słuchacze dojedą do tego miejsca, go, to tam to był kot, to trzeba się cofnąć, wiesz, jak Sherlock Holmes. No tak, ale wtedy już będą wiedzieli, no nie i, i tak dalej. się to nie po godzinie co tam było? <głos> <głos> Wiesz, także ostatnia część kodu wcześniej, bez wspomnienia, że to ostatnia część kodu, i dopiero teraz dowiadują się, że to jest ostatnia część kodu. To dopiero przebiegło ja praktycznie. A tak naprawdę, jeszcze trzeba mieć specjalny enigma dołączoną do pierwszego odcinka Fantasy żeby rozszyfrować te kody, więc tylko dla ludzi, wygląda. którzy się postarają, e, nagroda. Um, Piotrze. Mm. Tak. Skoro już żeśmy kącik, w co ostatnio grałeś, można powiedzieć, zamknęli mamy go za sobą, to słyszałem, że masz jakieś insider information. I nie wiem, czy, czy może rozmawiać, czy, czy twój przedstawiciel Pierowy wyraził pozytywną opinię na temat wypowiedzenia się, co tam w trawie piszcze, jeśli chodzi o branżę. Nie wiem, nie wiem, bo to wiesz może być bardzo tajne i potajemne informacje, to ja tylko może tak będę na dużym stopniu ogólności mówił, mm -hmm. że chodzą takie słuchy, że podobno w pewnych kręgach bardzo popularne stało się robienie zdjęć z tarasów swoich. Tak, i to nie chodzi ja o powiem, te polski złote tarasy powiem, i... i tak, całk... Nie chodzi o czołgi ostatnie, tylko powiem, bardzo, bardzo znany polski twórca gier wideo, stworzył, nie wiem, jak to nazwać, czy gif, czy filmik, czy łajna, czy tam cokolwiek z pianą, która nagle się pojawiła na tarasie. A, that's weird Tak, dokładnie, opatrując to komentarzem, że weird fiction comes to life. No i tak się stało, że zrobił to w gronie różnych innych, różnych znanych polskich twórców gier, więc oni podchwycili ten pomysł i zaczęło się pojawiać różne inne... Sweet Focie z tarasu. No. Sweet Focie z tarasu O mój Boże, mam pety, to to znaczy Half-Life Street Confirmed i tak dalej, i tak dalej. A, a czy na przykład można coś powiedzieć o stanie branży? Po tym, w jakim stanie byli deweloperzy na spotkaniu? To, to bym musiał załączyć do odcinka Sweet z telefonu. Czyli w takim razie, jeśli nie podejmujemy tematy. Jak, jak bo... ktoś mówi, selfie, tak. W takim razie musimy te insider information potwierdzić, bo my, my nie podrzucamy faktów niepotwierdzonych. I Dobra. następnym razem być może porozmawiamy o tym. A z ciekawości, właśnie, a propos, a propos tak. Płynne przejście. W tym edżu, o którym mówiłem jakiś czas temu, był również... Ja słyszę, Klupie woda, tak to płynne było. Tekst o grze. To jest kompletnie niezwiązane z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą. Dwa ścienka of Ethan Carter od na Chwilarza. I to jest ciekawe, jak do tej pory to było jedyne miejsce, w którym się natknąłem na jakikolwiek opisie gameplayu bezpośredniego bo w internetach jakoś tego nie zauważyłem. Czy Adrian Chmielacz no niejednokrotnie podkreślał, jak wiele dla niego znaczy magazyn o grach i w ogóle o przemyśle growym, czy branż gier, poświęconym piśmie, Edge, jak wiele po prostu dla niego znaczy to, że to pismo się w ogóle okazuje. I dla tego pisma jest w stanie zdradzić właśnie takie tajemnice, jak Czy on w ogóle im dał rozgrywka. gameplay code i tam redaktorzy właśnie opisywali z własnego doświadczenia to, jak tak. to im się grało. Tam podobno też jest jakaś informacja na temat tego, jaka tam technologia graficzna została wykorzystana. Ta technologia fotogramu coś tam medycznie, tak. czy to chyba już wszędzie się pojawiło. Grawitacji. <grawitana>. Nie, tak, że jest... Ja z, za bardzo nie wiem, o co chodzi z tym, bo widać mój... Nie wiem, czy ja technicznie Nie przeczytałem dokładnie do tego, przyznam się. Ja, czytałem tylko takie artykuły, które bardzo pobieżnie opisały w stylu, że to jest to drogi, niestosowany i na dłuższą metę nieopłacalny sposób przenoszenia nie wiem, światów rzeczywistych w, te, w tą otchłań wirtualną, więc tyle, tyle wiem, ile wiem z tego, z tego ale Generalnie, tak naprawdę, jakie narzędzi używają deweloperzy, to jest ważne dla nich. Dla nas liczy się ten efekt końcowy, i na razie mogę powiedzieć, że zdjęcia, owszem, wyglądają intrygująco. To wszystko wygląda, tylko że to jest kwestia tego, czy to będzie, jak to będzie żywe. Czy, czy gracz będzie miał jakąś przygodówkę na szynach, być może coś takie prerenderowane, ale la myth, myth? Kto wie, Zobacz. że klikasz tak Czy to będzie jednak first person Explorer Adventure experience. Z tego, co tam z tego, z tego, co najbardziej do mnie trafiło, to mm, Adrymach Mianasz głosem e, Data oświecenia branży i, i zmiany podejścia do dysonansu ludopoznawczego mm, bardzo odnosił się do tego, co się pojawia gminie, we wszystkich przygodówkach jest traktowany jako normalna rzecz, czyli wewnętrznego dialogu bohatera, który mówi, że hmm, ten przedmiot wygląda jakby się przydał do zrobienia drabiny że tak naprawdę ludzie tak nie robią i jeżeli widzimy przedmiot, który może się przydać do zrobienia drabiny, to gracz sam powinien uznać, no tak, to się przyda do zrobienia drabiny. Ale jeżeli wiesz. główny bohater by to powiedział na głos, to wtedy główny bohater jest dziwny, chcemy tego uniknąć. To gracz ma się poczuć głównym bohaterem, więc sam ma wpaść na pomysł, do czego coś może mu się przydać. Ale wątpię, że to postać to mówiła na głos. To jest głos wewnętrzny i zresztą, a to jest dziwne, co mówisz i, i ja bym chciał, żeby Adrian Chmiela się wytłumaczył z tego, że on jako fan Chandlera Kryminałów wpisanych z pierwszej osoby, w której po prostu, i e, w ogóle Kryminał Noir, gdzie, gdzie, ten, gdzie ten głos z zakadru, tego, tego, tej postaci, która opisuje to, co widzi, to, co robi i tak dalej, no jest jednak właśnie taki. Tylko, że to jest, y, to, jest to jest czysto e, element e, czysty element z gier. Właśnie to, że taka podpowiedź, to jest ta, to jest ta ekspozycja, to jest ten dodatkowy element, to, to, to który ci wyjaśni co się wydaje bardzo naturalne. I Wiesz, chodzi o to, ja że po prostu część więcej graczy... słyszę, czytam i, i, i widzę opinii pana Adriana, to tym bardziej się zastanawiam, e, tym bardziej nie mogę się doczekać tak. tego cudu. Ale, ja, ale ja lubię, jakby ktoś powiedział, że Adrian Chmielarz mówi coś e, niemądrze, albo to, to ja będę pierwszy bronił go, dlatego, że on po prostu wyraża swoją opinię na różne tematy. Bardzo ciekawą, ale to jest... Ale podoba mi się, że, że w przeciwieństwie do innych takich takich tuzów typu, nie wiem, jest taki pan chyba, Miąści się nazywa. No jest paru takich takich deweloperów, którzy, którzy tak naprawdę nie wiem, być może ja ich nie śledzę, być może ja nie mam ich, gdzieś nie obserwuję na Facebooku czy w innych miejscach, że jakby do mnie ich elaboraty ich, ich nie docierają, ale Naprawdę, że widać, że Adrian ma jakąś koncepcję, że jest zafascynowany w tym momencie, czy można powiedzieć właśnie tą palpą, tak weird fiction, nie? I to, to, się, to się jakby objawia tym, że on mówi o tym, czy pisze o tym z taką fascynacją i że chce zaimplementować to wszystko w swojej nowej grze i, i podoba mi się ta pasja, uwielbiam ludzi z pasją, bo, bo to są ludzie, którzy Mogą się na nią zarazić, tak po prostu, nie jak wirus. To słuchasz i, i chłodzisz. I można oczywiście tam kwestionować, nie zgadzać się, czasami śmiać się z pewnych, pewnych opinii, ale chciałbym, żeby takich Adrianów, filmarzów było więcej w Polsce. Żebyśmy mogli powiedzieć, czas... że, że mamy więcej takich ludzi, którzy po prostu nie tylko gdzieś tam sobie robią e, gry. No bo jest nie jeden taki twórca, który robi naprawdę fenomenalne gry i e, jest z Polski, ale bardzo rzadko oni już się udzielają. I, i szkoda. No ja się zawsze zastanawiam, czy jednak niestety moja wrodzona nieufność tutaj bierze górę, czy to jest wyraz pasji, czy jednak jest to wyraz dobrze zaplanowanych działań marketingowych. Mhm. No to jest, na pewno jest coś też takiego, że w większych studiach developerskich, gdzie też się pracuje, przekaz jest bardzo kontrolowany, bo w dzisiejszych czasach z najmniejszej bzdury można rozmuchać niesamowitą aferę. Wystarczy, że jakiś, jakąśkolwiek głupotkę, na przykład podejmie Kotaku, tak? I momentalnie Kotaku robi jakiś taki artykuł, oczywiście bez sprawdzenia faktów, bez tego tamtego. nie ja wierzę, że później dadzą update jakby się to zmieniło, a później z Kotaku wszyscy to kopiłem. Już nie chodzi o to, czy to była prawda, czy nieprawda, czy ktoś to później zweryfikował, czy nie. Główny przekaz przechodzi. Dlatego zasada jest taka, że lepiej nic nie mówić, Iż powiedzieć cokolwiek, żeby to zostało źle zinterpretowane, i się po prostu siedzą cicho. I zauważasz jak wprowadzono ja do parteru e, Davida Cage'a e, Petera Molino, e, nie wiem, Warrena Spectora, e, Kevina Levina. Ci ludzie, jak ich słuchasz, tak? Will Smith, nie Smith, przepraszam, e, twórca SimCity, e, Will Wright, e, jeśli słuchasz ich, oni mówią fascynujące rzeczy. W wywiadach naprawdę yy, okazuje się, że, yy, że to są naprawdę niezwykli ludzie. Ale generalnie internet rządzi się swoimi prawami, nie liczy się to, co ktoś mówi, tylko to, co się zda z tego wyłowić, zinterpretować na swój sposób, podpiąć pod swoją tezę i właściwie to powoduje, że bardzo rzadko się ludzie yy, yy, yy, jakby wyrażają swoje opinie. To wynika nie tylko z, z nazwijmy to branży growej, czy coś, jakkolwiek to tam nie lubimy tego zwrotu, hmm. tylko z roli internetu w zawodzie dziennikarza, bo to, co zrobił swego czasu Jimmy Kimmel z tym, z tym wilkiem w, w tak, wiosce. To nie pierwsza rzecz, ona którą takie, po prostu, żeby chodzi... No Tak, tylko że wiesz, on wcześniej robił jakieś takie mniejsze lub większe trollowanie tam dziewczyny, która niby się spaliła, coś tak, tam. A, a to było po prostu e, Mistrzostwo Świata, które doprowadziło do tego, że chyba wszystkie, ale to wszystkie serwisy większe, mniejsze zajmujące się sportem, nie tylko w wiadomościach nie wiadomościach, to potraktowały absolutnie, oczywiście, jako newsa. I wiesz, i, i to, że Kotaku, ktoś coś powie, Kotaku wklei to jako, o, tam, deweloper z tego, z tamtego powiedział to, czy tamto, i nagle całe, cały całe światek growy tym żyje, a ludzie w Ubisoftie, czy w Rock, Rock, Rockstarze zastanawiają się w ogóle, ale przecież nic takiego nie robimy. Eee, to jest nie wiem, czy efekt uboczny, czy po prostu naturalne kolej rzeczy w tym, co się stało z światem dziennikarstwa jakiegokolwiek. Dokładnie, a później się dziwisz, że jak masz jakieś wywiady z, z jakimiś twórcami i tak dalej, to gdzieś tam w tle siedzi pr który pilnuje, żeby ktoś coś nie chlapnął, bo ewentualnie, wiesz, tam puszcza oczko lewe, prawe, czy można na to pytanie powiedzieć Odszukuje tak, nie? Tak, że właściwie one są wszystkie te wywiady tak samo sformatowane, że bardzo rzadko i zwykle w jakichś takich y, y, środowiskach przyrody y, y, troszeczkę mniej przyjaznych, jeśli chodzi o powiedzmy o odnalezienie się, tak? czyli gdzieś bardziej w kameralnym gronie, twórcy mogą coś więcej powiedzieć. I mi się bardzo podobają rzeczy, które, które twórcy gier mówią, na przykład kiedy mówią o, na przykład o, o swojej pracy i tak dalej, ale nie o konkretnych rzeczy, jakby nie są związane na przykład jakimś kontraktem, że nie mogę na przykład zadać tego, tego i tak, tak, tak dalej. Że w momencie, kiedy przestanie wiązać ten kontrakt i mogą się naprawdę otworzyć, naprawdę fantastyczne rzeczy można się dowiedzieć. Jak zaczęliśmy tu rozmawiać, tak do mnie dotarło trochę, że a propos tego, jak to kierowcy nad wszystkim czuwają, że w przypadku dużych gier i dużych studiów to przecieki się zdarzają bo ilość osób, które na czymś tak. pracuje jest gigantyczna. Przecież a to się pojawi gdzieś, trailer za wcześnie mhm. i to potem nagle wiesz, pojawia się jakiś trailer w wersji 240p, po czym nagle przypadkiem tego samego dnia wieczorem od razu już to no tak, tak, oczywiście, tak było przecież z asesyną. Pojawiły się w po czym nagle z nienacka bardzo szybko. A w przypadku małych studiów, takich jak właśnie Astronauti, mhm. tam dopiero masz stuprocentową kontrolę nad tym, co jest pokazywane w mediach. Nie masz A. najmniejszej, jak wiesz, jak masz studia, w tym procesie 10-15 osób, to nie ma najmniejszej, ale to najmniejszej możliwości, żeby cokolwiek coś pojawiło, bo chociażby troszeczkę niezamierzone. Nie mm -hmm, mm. Ale to jest pewien... ten problem, wiesz, masz, masz... Masz duże studio, to jest nie, niemal korporacja. i, wiesz, widzisz, i jeszcze Korporacja innego... ma swoich whistleblowerów, tak zwanych, tak? Tylko wiesz, jeszcze my polega na tym, że to innego jest, kiedy mamy studio, gdzie pracuje, nie wiem, jeden, dwa, pięć osób i oni po prostu mają super wyluzowane podejście do swojej pracy. Tak jak na przykład to, co robi sos, Sosowski często, mówiąc to wszelkie maści mediów. Tak. A co innego, jak jest tak jak u astronautów, gdzie Adrian Chmielarz moim zdaniem bardzo może wyrafinowany to jest za mocne słowo, ale w bardzo precyzyjny sposób buduje hype, hype wokół swojej gry. No tak, żeby w sensie jak ona się pojawiła, to wszyscy już, wiesz, brali po prostu ją jak... No ale powiem ci tak, że kiedy ten hype jest budowany bezpośrednio przez człowieka, który czuwa na tą grą, a nie przez... Bo wiesz, przy takich dużych studiach, czy w ogóle dużych, dużych widawcy, oni nawet tego hype nie budują przez, przez twórców. Oni mają specjalne firmy, PR-owe, nawet to są firmy, które nie są sobie znane bezpośrednio ze studiami, tam mają jakichś swoich specjalistów, którzy po prostu wiedzą, jakie są słowa, klucze, które sprawiają, że, że ten hype rośnie, tak? jakie rzeczy, o czym trzeba wspomnieć, żeby, żeby ludzie zaczęli szaleć, o czym trzeba napisać, jak, nie wiem, jakie zdjęcie dać, o czym wspomnieć i tak dalej, żeby nagle z, z jakiejś tam nieistotnej informacji zrobił się szum. No i też jest ważne, że na przykład te informacje się podaje w jakichś odstępach czasu, że to jest wszystko kontrolowane, że ja, ja na przykład nie wierzę w przecieki takie per se, że przeciek to był wtedy, kiedy, nie wiem, wyciekł kod Half-Life'a, bo został wykradziony i tak dalej, i że on wyciekł naprawdę, tak, bo, bo haker go udostępnił, ale jak masz na przykład, że gdzieś jakiś, jakiś film wycieka, skądś tam, no nie, no to... to, to, znaczy, to czasami zdarzają przez... się wtopy i jedną z takich wtop była... Ja nie znam szczegółów, tylko, tylko usłyszałem o tym kompletnie przypadkiem. Był jakiś taki numer, bo w ogóle niedawno PlayStation Extreme obchodził. To filmy to już Już 200 odcinka. 2000 odcinka. No i z tego, że właśnie powodu była w taki filmie, gdzie różni ludzie z branży A tak, z, od deweloperów. Między innymi wypowiadała się niejaka <śmiech> Monika Węgry z PlayStation, która właśnie mówiła, jak to Nowy numer czasopisma się pojawił mhm. i był wszędzie, a embargo, które dotyczyło tytułu z okładki, schodziło na przykład dopiero dwa dni później. Mhm. I mówiła czy dzień później, była wielka afera, bo numer jest wszędzie, wszyscy widzą zdjęcia, skrynie i tak dalej, a embargo jeszcze obowiązuje. Mhm. Więc ja wierzę w to, że czasami zdarzają się w topy czy też no, ktoś, kto... No ale tutaj e, to ciężko mówić o wycieku, to można powiedzieć, że po prostu no w nie tyle, tą że tą ktoś tą tą. nie dotrzymał umowy, co po prostu pospieszył się i tak dalej, albo no, miał taki pla plan, plan do, wydali, że tego dnia wydawał. No ale, co, co ja poradzę, no, że wydaje gazetę na przykład, ostatnich, przykład ostatnich dni z właśnie, czy ostatnich tygodni z no, asasynem nowym. Mhm. Nie wiem, moim zdaniem to, że się pojawiły, bo często to jest tak, że się coś pojawia, ludzie czasem lubią się robić, bawić w jakieś fejki, nie fejki, nigdy nie wiadomo, czy to faktycznie coś jest na rzeczy, czy nie, czy o co chodzi. Przecież swego czasu Sony miały taki problem, że wszystkie takie duże informacje, które oni by, oni mieli podawać, były podawane wcześniej do jakiegoś bocznego źródła. Czy znaczy wiesz, to jest, bo najpierw pojawiły się same zdjęcia, nie? Te zdjęcia były mało konkretne, oprócz tego, że po prostu przedstawiały tam jakieś, jakieś elementy budowli z Paryża więc to błędne, no, ale później no, pojawił się zwiastu I, i nie wiem, czy to była taka szybka reakcja, żeby okej, okay, skoro mówi się o grze, no nie, to żeby efekt, znaczy to, co zostaje w pamięci, to nie były te zdjęcia, które, no, no nie, nie robią jakiegoś super wrażenia, bo są po prostu y, dosyć takie sterylne, jeśli chodzi o przedstawienie tych świata, zostawmy im w pamięci y, to, co zobaczą w sterlerze, że to jest jakby ten efekt, który chcemy wywołać w nich, to no nie, ten hype ja nie mówię, że, na przykład, że wycieki się nie zdarzają w ogóle, tylko uważam, że większość z nich jest mocno kontrolowanych, bo zauważ, że jeśli wydajesz grę, tak, i starasz się jak możesz, nie, żeby ludzie o tym mówili i tak dalej, i tak dalej, to tak naprawdę, e, jeśli, nie wiem, gdzieś nie... Ja, ja użyłem słowa, posmaruję, że to nie o to chodzi, to nie chodzi o takie smarowanie, ale jeśli po prostu nie masz jakichś wtyk, wtyków, nie wiem, kontaktów i tak dalej, to bardzo ciężko jest się w ogóle wybić z informacją, że właściwie to albo płacisz za reklamę, panie, żeby mieć tych banery i tak dalej, albo nie, nie piszemy tutaj o tym, no co będziemy sobie zawracać, to nie jest, to nie jest dla nas news. Nie? Jesteśmy jak polska Wikipedia, ten, ten wpis nie jest encyklopedyczny. i A kiedy na przykład mówisz, że o, wyciekły jakieś screeny z nowej gry, CI Games, City Interactive pracuje nad Sniperem 3 oto zdjęci, i tak dalej, wykraczonej czy z jakiegoś stajnej siedziby komputera, tam z komputera z tajnej siedzibie firmy, to nagle z tego się robi news. Rozumiem, że, że, że news jest taki, że ten, to zdjęcie wyciekło i w, między, a, w międzyczasie możesz pokazać, co to zdjęcie za wyciekło, no nie? Że jakby tym newsem nie jest to, że w ogóle wychodzi nowa gra, tylko że po prostu wow, jakieś problemy z bezpieczeństwem i ktoś nie zabezpieczy komputera w firmie i tak dalej. I wyciekło. Bo, bo i jakby, wiesz, jak, jeśli nie ma sensacji, nie ma tej emocji, zaniusem, No dobra, że teraz z każdego newsa musi budować emocje, nawet to jeżeli jest to emocja absolutnie sztuczna i napompowana tylko w tytule newusa. W zasadzie nie wiem. Nie no słuchaj, no w, na w ogóle. Nawet nie chodzi w temat onetowych nagłówków. Tak, no, no to o to chodzi, że no, one się w ogóle. tam kłamstwo w ogóle w tych nagłówkach, no, nie? To, bo to bym to byli, że wszystkie polskie serwisy yy, mają na sumieniu. To, to, to nie ma co się co się bawić. No, nie wszystkie te wielkie portale mają na sumieniu to, że wpisy albo kłamią, albo są w ogóle niezwiązane z tym, co jest w środku, albo po prostu e, lizną temat tylko po to, żeby e, wiesz, albo zadają ci e, jakieś nie wiem, jakieś pytanie, pytanie, jakieś i, wiesz, i, zadają stronę, odpowiedź jest zrobiona tak, że masz tam galerię 10 dziesięciu obrazkach i w ostatnim obrazku dopiero jednym zdaniem jest odpowiedź na zasadzie, że no, come on, myślałem, że to było prawdziwe pytanie, no, naiwniak. Zresztą ja przestałem po prostu korzystać z niektórych portali internetowych ze względu właśnie na to, że one nie tyle, że mnie oszukują, bo jeszcze bym to zniósł, ale w momencie, kiedy już nawet dam się oszukać, a mi ma kompletnie treści, albo jest zupełnie coś innego, pod względem tego, no to, to, to, to ileż można, nie? Tak się tak, mówi. Tak, "Full me once, nie? Full me twice, shame on me. Więc, no, no, tak, to, tak to wygląda, więc no niestety brakuje, ja bym wrócił właśnie do tego dla dnia, że brakuje takich ludzi jak, jak Adrian Chmiela. wizjonerów takich wizjonerów, którzy by chcieli odpowiadać z o, o, o swoim podejściu, o, wyrażać swoją opinię. Ja mogę się z, z, z opinią Adrian Chmiela, że nie zgadzać, ale ja chcę, żeby on tą opinię wyrażał, dlatego że ja wtedy mam na przykład tą możliwość wejścia w polemikę. Może nie bezpośrednio, tak? bo nie jesteś w takiej dobrej komitywie, no to Warszawa, Mokotów, nie, to są te, to trzeba tam mieszkać, nie? żeby może być sąsiadem albo coś. Ale, ale generalnie chodzi o to, że y, jeśli nie ma takich ludzi, to tak naprawdę nie ma dyskusji. Bo, bo tylko właśnie te osoby, które, które są jakby y, jednocześnie twórcami, ale też wizjonerami, jak ładnie powiedziałeś, jakby podrzucają tematy, które. Zaczynają, powiedzmy, jak kula śniegowa gdzieś rosnąć, i tak dalej. I czasami z jakiegoś małego problemu może rosnąć coś więcej, i, i ja chcę, żeby było więcej takich osób. Znaczy to jest, to jest to, ten problem, że cały szalony świat gier wideo jest rozpięty na styku absolutnie klasycznej, zwykłej. Yy pracy korporacji różnych, ogromnych film, które zrobią milion dolarów i mają wszystko rozpisane w bardzo trudnych i skomplikowanych tabelkach aksonowych, uh -huh. a z drugiej strony masz produkt, który w pewnym sensie jest produktem artystycznym. Nie, nie mówię teraz, nie, nie, nie mam wchodzić w dyskusję, czy gry są sztuką, tylko chodzi mi o to, że, że ta, nawet ta sztuka Bo rozrywkowa... Sztuką bywają, bywają, nie? Bierzesz tak, sobie. bywają, ale wiesz, chodzi mi o tą sztukę rozrywkową, nazwijmy to, uh -huh. tak jak y, dowolne transformersy, można nazwać tak samo jak, jak gry, gry wideo, ja tam ten styk to nie, to nie jest toster tak? to nie jest urządzenie, które po prostu działa albo nie działa, tylko jest tam jakiś ten pierwiastek już bardzo gównolotni tej duszy poetyckiej mhm. nawet w grach bardzo twórczych czy, czy prostych I no, to jest cały problem radzie, że z jednej strony patrzy się na to jak na wielkie korporacje, które robią swoje, a z drugiej strony potrzebna jest ta cząstka duszy mhm. no, no, trudno się nie zgodzić <śmiech> Piotrze Zapytam cię, czy wiedziałeś? Bo ja, ja nie pamiętam, czy, czy, czy w końcu jesteś ten fanem 24 serialu, czy nie. Ach, y ja jestem zaznajomiony z serialem, ale nie jestem fanem. Znaczy nie ogląda inaczej. To, co widziałem, wystarczyło mi i, i mam dobre wspomnienia, ale nie oglądałem więcej chyba niż dwóch sezonów. Ja właśnie kończę sezon ósmy, i tam, jakieś rzeczy się pod koniec dzieją, to po prostu no Jack Barry no, okazuje się jednoosobową armią, no to robi takie niesamowite rzeczy. już Uwił... jeżeli on nauczył się od Snake'a też wszystkich sztuczek. Słuchaj, naprawdę, Snake, Snake, Big Boss, czy tam jakikolwiek inny klon, to naprawdę to jedynie, co mógłby robić, to polerować, pastować w buty Jackowi. Albo nosić torbę tam z, z, z bronią, albo cokolwiek takiego. Po prostu Jack Bauer to jest to jest naprawdę, no Schwarzenegger w Predatorze, no, nie wytrzymałby pół sekundy z Jackiem Bauerem. No Jack Bauer to jest jednoosobowa armia. No, jest niesamowicie inteligentny, przebiegły. To, co on robi właśnie pod koniec tego ósmego sezonu, gdzie jest po prostu jakby napędzany żądzą zemsty, no, no sprawia, że wiesz, no, po prostu no, nie poznajesz człowieka. Chociaż i tak widziałeś go w poprzednich jakby seriach, to nie w poprzednich sezonach, robiącego tak niesamowite rzeczy że no właściwie to nie powinno być zaskoczenie dla siebie, ale to co mi się podobało dlatego, dlaczego wspominam o 24 bo to właściwie jest taki, taki zatoczylibyśmy w ten sposób koło do początku podcastu, być może byśmy na tym zakończyli w ósmym sezonie 24 w rolę z jednego z głównych postaci wcielił się aktor Anil Kapur ale nie bo Kabulara. Nie, nie. O, coś tutaj widzę, że kombinuje pan dobrze. W każdym razie w, w ósmej serii on grał prezydenta e, fikcyjnego kraju IRK, który brzmi niemal jak Irak, no ale to nie chodzi, ale w każdym razie to jest kraj arabski. No i on tam jest prezydentem, f, fantastyczna postać. W każdym razie chyba tak się spodobało w ogóle temu aktorowi. On jest w ogóle aktorem z, z Bollywoodu. Tak mi się spodobała ta koncepcja 24, że postanowił wykupić prawa do serialu i zrobił wersję indyjską. 24 serialu. Gdzie właśnie w tym serialu ktoś się wciela w Jacka Bowera, właśnie opadła tak nisko, że On aż... się właśnie wciela w Jacka Bauer. Oczywiście Jack Bauer w wersji um, y, y, hinduskiej y, nazywa się Jai Singh Radhut. Czy Rathod Nie, jak to się. Czy Radhut. Jak to się ładnie wymawia, ale generalnie to jest właśnie postać oparta właśnie o, bezpośrednio o postać Jacka Bowera, Tylko w, właściwie z tego, co, co, co widziałem, w fragmenty tak, tego serialu, to właściwie to jest pierwszy sezon. Z przeróbkami, żeby dopasować się do tej kultury, jednak do, do tego, jak, jak to wygląda, i pamięć jestem pod niesamowitym wrażeniem. No szkoda, że Polacy nie wpadli na ten pomysł, żeby zrobić, nie? No tylko, że wiesz, oni dochodzą do tego, że po co mamy się starać robić jakiś takie drogi z 24 po polsku, jak mamy tam detektywi w 11 i, i to nam wystarczy, nie? Więc yy, szkoda, szkoda wielka, że, że nie mamy tego, ale no podziwiam. No ale bo... wyobrażasz sobie 24, nie wiem, z, z detektywą Rutkowskim, jako polskim Jack'em Bauerem, bo... Wyobrażam sobie, dlatego że, że było parę dobrych polskich filmów w sensie serialu. ekstradycja to taki, no Ech, na... w ogóle to jest serial, który <laughs> się tak pięknie zestarzał. Jak go oglądasz, jak. Ja ostatnio sobie pierwszy odcinek ekstradycji później, to początek. Jak widzę tych, tak, tych złodziejaszków małych, tych złodziejów samochodów gdzieś tam, jak pięknie zamawiałem te nazwy samochodów, nie? Z takim ładnym akcentem, no to super sprawa. To w ogóle. I oglądasz ten świat gangsterski tych lat 90. -tych mówię ci, no wehikuł czasu. Ale nie wątpię, że udałoby się zrobić e, Serial 24 po polsku. Oczywiście on mógłby troszeczkę e, trącić myszką, szczególnie, że no, Polska no, nie jest, e, co by nie mówić, e, jednak e, rajem dla terrorystów, Że tutaj, e, że no, nasz kraj na szczęście no, nie naraził się żadnemu takiemu kraj, krajowi, gdzie, gdzie fundamentaliści bardzo poważnie podchodzą do, do walki z niewiernymi. I, i, i, no, no, ale też Polska nie, nie, nie, nie, nie wkłada tam, powiedzmy, nosa w nie swoje sprawy, to też można tak powiedzieć. i wiesz, W ogóle w dziś, to też tak politycznie, tak, obiecuję, że tylko 20 sekund politycznie, że po prostu śmieszy mnie jak wielcy politycy właśnie tam z Ameryki. Ja nie chcę już mówić nazwisk bo jeszcze nas Echelon wykryje i zablokuje rozmowę. Ale jak oni mówią rzeczy, no, nie na temat tego, co robi Rosja, jeśli chodzi o Ukrainę którym można idealnie dopasować, tylko żeby po prostu zamiast Rosją, mówisz, Ameryka i zamiast na przykład, nie wiem, Ukraina, nie wiem, Irak albo Afganistan. No po prostu idealnie to pasuje. I, i wiesz, i e, pretensje do tego, że gdzieś ktoś na przykład, nie wiem, jakieś e, frakcje terrorystyczne e, wspiera, zapominając o to, co, co na przykład CIA robiło e, ze swoich złotych czasów. No, no po prostu, ale to jest kwestia, prawda, polityczna, nie, nie, nie my o tym ja. No, no, już pikanie za oknem zaraz dokładnie i, i z, z tego względu właśnie no niestety e, bardzo ciężko byłoby przełożyć e, e, na no, polskie realia taki serial 24 no, czymś by się, no nie wiem, no chyba, że ABW i tam wiesz, terrorystami byli jacyś twórcy stron internetowych poświęconych, nie wiem e, partiom politycznym, które się na, naśmiewają stroną na, internetowym naśmiewającym się z partii politycznej albo coś takiego ale no, to mógłby być e, interesujący twist jeśli o to chodzi. To co, drogi Piotrze? No, nagraliśmy sporo. Nasi to... drodzy słuchacze powinni być zadowoleni. Mam nadzieję, że tak będzie. No, z Akad, pasjąca rozmowa wyszła na temat, który później ciężko nam było określić, gdzie na ziareneczko i ziarenko, a było, no ale tak czasami bywa. Takie rozmowy czasem są najlepsze, słuchaj. Dokładnie, więc... Może uda, nikomu się nie zasnąć w trakcie słuchania. Tak, ja tylko, żeby nie zapomnieć, yy, podam ostatnią część kodu. Ach, to by dopiero był ty, powiedziałbym, my, gdyby się... Ale by się nie... ktoś naszykał jeszcze, jakby się nasłuchał Ciebie, że Ty mówisz tam, a, okay, że tutaj... Ty, ty, jak czy jak... tam, wklejony Dokładnie. pomiędzy, ach, to było dobre. Dokładnie, więc yy, ostatnia część to 6R... E, przepraszam, 6 rmp 3 więc to jest kodzik mam nadzieję, że jest to jakaś osoba która nie, nie ma cywilizacji jak ktoś po prostu nie jest zainteresowany grą to niech odpuści niech to rzeczywiście będzie um, coś dla kogoś kto, kto po prostu takie gry lubi i co no Piotr no, dziękuję Ci serdecznie za nagranie kolejnego odcinka ja również dziękuję bardzo no, jak mam, zawsze. Mam nadzieję, że, tak zawsze, przyjemność mam nadzieję, że do następnego odcinka e, skończy Dark Souls 2 i właściwie to e, e, będę tylko mógł się podzielić jakimś tam e, entuzjastyczną informacją o tym, jaki jestem wspaniały e, albo być może na przykład, nie wiem, będę musiał przyznać jak, e, jak z jakim, jakim ciężarem to było, jak ciężko mi to przyszło i, i w ogóle, że jest mi bardzo przykro z tego powodu, że jestem takim całym graczem więc e, kto wie, to, to będzie taki, to jest taki mój e, mały e, jak to się mówi? Hangover? Nie Hangover. Hangover to chyba coś no, innego. No chyba raczej. Cliffhanger, przepraszam. Cliffhanger. No, ja jestem, gdzie, gdzie twój umysł krąży. No ja już jestem po prawdę po drugiej stronie całkowicie. Więc tutaj dziękuję wszystkim naszym e, drogim słuchaczom, dziękuję wszystkim, którzy, którzy komentują, wyrażają swoje opinie. E, lubią nas na Facebooku, polecają znajomym. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www. W. dobrze, trzy razy w, bo zawsze mi albo za dużo www. dobrze, teraz będzie. Tam nas znajdziecie, tam możecie z nami rozmawiać, zostawiać propozycje tematu do odcinka dalej Do usłyszenia za tydzień. Hej, cześć, cześć.